i witamy bardzo serdecznie w 148. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Christian Kender, a ze mną w studiu będzie również Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. I będzie z nami Michał Stiller. Witam serdecznie. Słuchajcie, wchodzimy w taką dosyć świąteczną atmosferę, może jakąś muzykę tutaj odpalę fajną, może właśnie już leci, nie wiem. E, zobaczymy, w zeszłym roku coś tam robiłem, w tym roku może też coś zrobię, e, więc słuchajcie, mamy, mamy, mamy w sumie grubo, mamy grubo, mamy w co dać, w, no, w ogóle mamy tysiące gier do ogrania. No i w tym odcinku wybraliśmy sobie skrupulatnie chyba taką, w którą w sumie każdy by sobie pograł, bo jest dosyć przyjemna, e, a mowa tutaj o Need for Speed hit. Michał sobie to ograł i dzisiaj nam to zaprezentuje, co tam w tej serii słychać, w sumie po dłuższej, dłuższej przerwie. Słuchajcie, no oprócz tego powiemy sobie o dużej ilości rzeczy, powiemy sobie o nowym Xboxie z pewnością, zaraz wyjdzie nowy Wiedźmin, jest sporo fajnych rzeczy do omówienia, dużo gier też było granych, więc o tym na pewno też sobie powiemy, więc słuchajcie... Sobie możemy jechać. Mamy 16 grudzień 2019 roku, godzina w sumie 19.25 w pl. Poniedziałek, Hyde Park jedziemy. Rafale, jak ja lubię zaczynać od ciebie, więc tym razem też od ciebie zacznę. Co tam u ciebie? Proszę bardzo. No wiesz, co Game Pass mi wszedł na ostro, bo chyba ostatnio 27 gier pobrałem. Trochę. Ja nie wiem, mówię, to konkretnie to... skupiając się zrobiłem sobie dosłownie 100 giga miejsca z jakiejś tam wiesz Boże, kolekcji Halo i trochę w kierunku indyków poszedłem. Takich gierach, ja, wiesz, ja w ogóle, e, wiesz co, to jest dobry pomysł, ja w ogóle e, ostatnio chyba tak sobie pomyślałem, że jednak nie no, e, Halo 5 trochę się zestarzało dla mnie. E, tak samo no. ten Master Chief Collection też troszeczkę, no niestety się zestarzało a ja, a ja wszedłem dopiero na tego Xboxa zaraz się generacja w sumie kończy ja mam tyle do ogrania, więc chyba zacznę od nowych Gearsów, ponieważ są nowe i chyba wajdę w tą Forze. jeżeli chodzi o takie AAA, jeżeli chodzi o Xboxa, no mów Rafale no co do Forzy, no to też się tutaj pojawiła zdecydowanie bo pięknie nas zaskoczyli e, chłopaki i, i, i wrzucili Battle Royale e, w Forzie jest to chyba pierwszy taki tryb, znaczy ten tryb zaimplementowany w wyścigach. Jakby sam, sam trailer już pokazuje, że, że jest to dosyć e, dobrze rozplanowane. E, wiem, że Michał też grał i, i no ogólnie Battle Royale w Forzie sprowadza się oczywiście do kilkudziesięciu zawodników, na mapie czuconych oczywiście do kurczącego się e, ekranu, znaczy obszaru gry, pierścienia. E, oczywiście do lutu, czyli jeździmy, wszyscy zaczynają jakimiś mini minikuperami i, i, i szukamy coraz to lepszych aut. E, każdy kolejny punkt oznaczony flarami zrzuca nam z drona lepszy samochód kolejnej grupy. Mi się maksymalnie chyba tam do, e, od jedynki do, do ósemki czy do dziewiątki udało dolecieć. E, i maksymalnie z 10 poziomów. Maksymalnie jest 10, ja chyba do 9 doleciałem albo do 8, nie pamiętam, eee, wiem, że skończyłem na trzecim miejscu, eee, jakby całą rozgrywkę najlepiej, jeszcze mi się wygrać nie udało, ale też jakoś dużo tych podejść nie robiłem, no w każdym razie rozgrywka się sprowadza do tego, że jeżdżąc po tej mapie, wyszukujesz sobie innych graczy i klaksonem odpalasz z nimi wyścig head to head który po prostu prowadzi was w jakieś losowo rzucone miejsce prawie zawsze to losowo rzucone miejsce jest nie na środku mapy tylko właśnie przy pierścieniu więc często zawracasz kilkanaście metrów przed pierścieniem który właśnie się zaczyna skurczać więc dodaje to trochę emocji no i tutaj też kwestia, jakie auto jest wylosowane, czy to jest typowo wyścigowe, czy bardziej rajdowe, terenowe, bo najkrótsza droga do punktu prawie nigdy nie prowadzi przez jezdnię, natomiast jezdnią można ponadrabiać i wyższe prędkości rozwijać, więc zauważyłem, że każdy wyścig z kimś innym była inna strategia, ktoś sobie jechał drogą, ktoś sobie jechał przez drzewa, no tam się najłatwiej jakby zatrzymać przypadkiem na, na drzewie i trochę punktów stracić, a raczej czasu no i jak wygrasz to możesz sobie zupgradeować o kolejną klasę swój samochód bądź zabrać ten którym ktoś jeździ, no bo na przykład on ma nie wiem o dwie, trzy klasy wyższy, no to, to wtedy się to bardziej opłaca i kiedy już jakby te pierwsze minuty, dwie miną, żeby, żeby gdzieś tam sobie trochę się mapa skurczyła, żeby żeby gdzieś tam zaczęły się jakieś pojedynki, pierwszy wylosowany samochód, to potem się emocje zaczynają praktycznie od razu, bo jakoś tak te punkty ta gra dobiera, gdzie, gdzie się fruwa, gdzie się jeździsz, że od jednego do drugiego pojedynku mi zawsze wpadało dosłownie sekundy nie? i gdzieś tam już było widać kolejnego gracza czasami, widać, że się ze sobą też ścigają inni, więc to dosyć jest zabawne, kiedy... kiedy kilkudziesięciu graczy, ale połączonych w parę gdzieś tam sobie jeździ i przecina wzajemnie drogę. To jakby czuć trochę inne tempo tej, tej rozgrywki, że to nie jest tylko, wiesz, wszyscy w jednym punkcie, po jednej trasie lecą, tylko właśnie, że sobie tam wzajemnie przecinają te, te ścieżki. No i kiedy tam zostaje chyba, nie wiem, dwunastu czy dziesięciu graczy, to i mapa jakby dochodzi do konkretnego rozmiaru, że już nie będzie się bardziej kurczyła, no to wtedy się odpala punkt finalny i wszyscy lecą w tym jednym punkcie, kto wygra wygra to, to wygrywa całą rozgrywkę. No, To może być ciekawe. To jest ciekawe, ale... to jest zajebiście ciekawe, wciąga i naprawdę się fajnie jakby wygrywa, no tym bardziej, że jakby nie latasz z tuningowanymi autami, tylko cały czas yy, są to seryjne, więc yy, biorąc pod uwagę, że w zwykłych wyścigach yy, często się jakby nadużywa, zależy no, kto jak lubi grać, ale ale powiedzmy, że się dosyć mocno rozbudowuje te auta, tuninguje, no tak tutaj trzeba przeskakiwać z jednego fabrycznego do drugiego i, i faktycznie no ma to znaczenie, co co się losuje, co się wybiera. I czy lubisz to? Jeździć, e... czy nie? Ja w ogóle, ja ogóle... zobaczę falę. Dwie rzeczy się wydarzyły, e... kiedy. E... Wydarzyły się dwie rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły. Przede wszystkim mamy Battle Royale w wyścigach. Powiedz mi, ile taka rozgrywka trwa? Kilkanaście minut. Na YouTube jest od minut, tych filmików, bo to jest z zeszłego tygodnia aktualizacja świeża, i, i, i praktycznie każdy z nich od no tam 13, 15, 18 minut trwa. I zobaczcie, zdarzyła się jeszcze jedna ciekawa rzecz, o czym nawet nikt nie miał pojęcia. Wyobraźcie sobie, że osoba, którą jest Rafał, która stroni od gier multiplayerowych, gra w grę multiplayerową, Rafale. Jak to jest możliwe? Wiesz co, bo mam chyba wrażenie, że tu są wyrównane szanse bardzo mocno. Ohohoho. No to myślisz, że w Call of Duty nie ma? W no każdym, eee, w każdym Myślę, w każdym myślę że tutaj punkt wejścia jest yy, inny, oczywiście no, niższy, jakby... niższy może. Znaczy wiesz, granie w wyścigi online jakby może i też by się sprawdzało, tak I, i, i nie twierdzę, że nie, po prostu jakoś nigdy nie chciało mi się za specjalnie gdzieś tam wykręcać jakiś, wiesz yy... Jakoś bardziej w to wsiąkać. Trochę w Forzie sobie pojeździłem, wiesz, yy, kilka takich, ale, ale w gruncie rzeczy, no to to jest ta sama trasa, co robisz z komputerem i nie ma tam tak, tak naprawdę no masz konkretną trasę do przejechania, bramki, wszystko i, i tak dalej. I, I chyba najbardziej mi się podoba w tym trybie właśnie ta dzikość, że po prostu masz drugi punkt na mapie oddalony, zwykle tam, nie wiem, 3-5 kilometrów, zależnie jak duża mapa została. I, I wiesz, i ty podejmujesz decyzję, jak pojechać od początku do końca. Nie? Czyli, czyli właśnie możesz drogą, mhm, możesz przez skróty, możesz znać mapę i tak dalej. Nie ma żadnego poczucia, że wiesz, że, że, coś idzie niesprawiedliwie, bo wiesz, gorszym autem możesz wygrać, jak, jak lepiej znasz trasę, albo na odwrót, wiesz. I, i to się chyba sprawdza, no. Poza tym Ten multiplayer jest w swoim wypadku na pewno, no. Poza tym masz potyczki jeden do jednego, nie? Jakby nie ma, nie ma tej wieś, dynamiki. No graliśmy trochę, wiecie, w, przecież w, w, w Apexa chociażby kilka rundek i tak dalej. No i to się sprowadzało do, do mocnego wiesz, skilla ogólnego w strzelankach i celowaniu, nie? Na padzie czy tam, nie wiem, cross-platformowo na myszce. Myszki też są obsługiwane przecież na niektórych grach. I bardzo łatwo można było, wiesz, rozpocząć rozgrywkę, po czym bardzo szybko z niej wylecieć, bo strzała dostawałeś. I koniec, mm -hmm. nie? Ten tryb no, jest ciekawa, tak położony, no. y, położony, zaprojektowany, że tam nie tylko skill się liczy, ale i odrobina szczęścia. Właśnie jak Rafał wspomniał, że można słabszym, słabszym samochodem wygrać i potwierdziło się to u mnie, że Subaru Impreza na, na poziomie drugim wygrałem z, z Aventadorem, który jest poziomu dziew dziewiątego. Przez to głównie, że, że kusiłem się o przejażdżkę przez las i szybciej dotarłem do punktu, gdzie gościu się zbierał swoim Lambo nie wiadomo gdzie i, i przez to udało mi się wygrać, więc, więc no, ten multiplayer przez mapy... to jest przystępny dla wszystkich bo tam nie liczy się tylko skill, ale i szczęście no dokładnie i tej mapy tej mapy nie jesteś w stanie w 100% przewidzieć i, i zapamiętać. Możesz znać określone urywki tras i powiedzmy dobrze się na nich czuć, ale na jednym streamie, który oglądałem jakby w dniu premiery, bo wtedy akurat nie byłem przy konsoli, widziałem gościa, który no praktycznie doleciał do końca, już, już tam miał kilka pojedynków za sobą i, i zostało tam 15 graczy i, i dosłownie... 300 metrów od celu, wyskoczył z zagórki i wylądował centralnie na traktorze. Nie? Jakby nie, nie zapamiętasz, że tam akurat stoi ten traktor za górką, bo wiesz, po prostu nie wcelował, ktoś mhm. go wyprzedził i, i tyle, no miałeś pecha trochę. Nie? Ale to dobrze wyrównuje no. poziom trudności, bo to może spotkać, wiesz, zarówno najlepszego, jak i, i początkującego. Brzmi dobrze, brzmi dobrze. Mo może spróbuję, M mówię, mam ochotę no, na tą Forzę, ściągnę sobie. Poza tym, tak, wiesz, e w Forzie latasz sobie cały czas po mapie, i wykonujesz sobie jakieś aktywności. Tam cały czas co tydzień masz nową wiesz, serię wyścigów i jakichś tam wyzwań itd. Tak i, tak I kiedy sobie odpalasz eliminatora, to nie czekasz 15 minut, aż ci się zbierze cała ekipa, tylko on tam sobie w tle, w tle tworzy rozgrywkę. Ty sobie jedziesz, wygłupiasz się, robisz to, co zwykle robisz w forzie, nie Normalnie wiesz nabierasz punkty, czy, czy, czy po prostu jeździsz dla zabawy i on cię automatycznie przenosi od razu do wyścigu, jak zbierze odpowiednią ilość graczy. Więc nie masz tego, wiesz, czekania zbędnego, a to też jest taka przypadłość, trochę w tych, yy, załóżmy, odpowiednikach strzelankowych, nie? Wier tego typu trybu. No więc to też wychodzi, jakby ta dynamika gry z tego automatycznie. Bo jak już się gra rozpoczyna, to to, to nie ma żadnego ekranu ładowania, tylko pyk, rachciach momentalnie cię przenosi prawie, że z tego samego miejsca, gdzie jesteś, yy, zaczynasz grę, no bo cała mapa jest otwarta. No i przez to pojawia się bardzo często syndrom następnej rundy. Że jedna runda się kończy i po prostu od, od razu automatycznie wskakuje się do kolejnym, bo to jest tak szybko zrobione, że, że, od razu łączy z graczami. Tak, nawet jak wylecisz, to nie czekasz na zakończenie całej rozgrywki, kto, kto wygrał, jakaś tam nie jest to yy, rankingowane, wiesz, yy, że, że musisz dokończyć i, i nie wiem, że czekasz na resztę swojego zespołu, nie? Tylko po prostu wypadasz, padasz do kolejnego okienka, proszę bardzo. Więc to jest dobrze zrobione i, i, i myślę, że mega, mega odświeży Forze, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że tam już jest to kolejny z dodatków, kolejny z trybów, który wrzucili i, i gdzieś tam już się mówi o tych planach nad, nad, nad pracą, nad piątką, no a tutaj taki spory zastrzyk energii, nie? Doszedł. Odświeżenie. Aż dobra. dziwne, że nikt na to nie wpadł wcześniej, no i dodatkowo oczywiście wchodzi za Freako, więc wszyscy się cieszą i grają teraz w Forzę. tak Tak znienacka w sumie to weszło. Znienaska, no, ja nie, nie spodziewałem się raczej. z żadną zapowiedzią. W ogóle może parę dni wcześniej, jak przeglądałem artykuły sobie wstecznie, to widziałem, nie wiem, ze trzy dni wcześniej jakąś zapowiedź do Fordzy może i, i, i zaraz potem skoczyła aktualizacja. No, no ciekawe. Tak to wyglądało. Eee, co tam Rafale w takim razie jeszcze? Wiesz co, z gier, które testowałem, no przeszedłem chyba z pół albo, albo i dwie trzecie My Friend Pedro. To też świeżynka, co no i. Je, i no i, i co to jest w ogóle, ja w ogóle tak patrzę, że w to grasz i tak nie wiem, ściągnąć to nie ściągnąć w ogóle. No, no ściągnij koniecznie, Jaki nie świetny... wiesz co to jest Widziałem, że Matrixy się jakieś robi, tak? Cały czas się robi czas, Matrixy. Zresztą? Jest bardzo płynna rozgrywka, bardzo fajnie zaprojektowana, oczywiście 2D, e, widząc, widząc jakby wszystko od e, boku na takim rzucie. E, no chociaż plansza jest trwymiarowa, i jakoś tam wiesz, są elementy czasami wejścia głębiej w nią, czy, czy bliżej jakby do w, dwóch planów, ale, ale powiedzmy, że nie sterujesz nimi, e, tylko one wynikają jakby z samodzielnej konstrukcji mapy no i masz odgroma tam aktywności związanych ze strzelaniem i poruszaniem się, przede wszystkim bardzo dużo bullet time'u podczas bullet time'u oczywiście twoje skoki i ruchy są jeszcze bardziej wykozaczone broń je możesz mieć w jednym ręku albo wiesz dwie sztuki i wtedy możesz sobie w odpowiednim momencie albo wiesz naraz celować jakby w jedno miejsce albo rozdzielić się na dwa cele i niezależnie do nich gdzieś tam walić, to jest bardzo intuicyjne też jakby nie ma problemu, żeby wiesz wskaki sobie pomiędzy jakby z góry, wiesz, skacząc pomiędzy dwóch wrogów i naraz gdzieś tam do nich strzelać. E, cały czas ten banan ci jakieś śmieszne rzeczy, wyskakuje z boku tak w stylu, wiesz, tego gościa z Mortal Kombat z jakimiś głupimi minami, minami kiedy zrobisz coś śmiesznego, wiesz, i ogólnie jest takim e, mocno w klimacie dewolwera, wiesz, e, oczkiem puszczonym, że, że nagle twój banan jest po prostu e, twoim mentorem, tak jakby, wiesz, shinobi jakiś, nie? Yy, więc jakby to wszystko jest mocno oparte o, o jakiś humor no i tam wiesz, potem sobie na deskorolce jeździsz potem gdzieś w jakiejś krainie na haju coś jeszcze, coś jeszcze bronie, strzelanie, bronie, strzelanie dodatkowe aktywności typu odbijanie się kul od poszczególnych tam oznaczonych yy, takich tablic metalowych yy, typu kręcenie się w miejscu bączki takie, które powodują, że unikasz kul i razem potem łączysz te aktywności i tak dalej, i tak dalej to po prostu zajebista strzelanka, fajna, przyjemna, odpalasz, grasz i, i pamiętam, że jak próbowałem przerwać jednego wieczoru, to skończyłem chyba 12 level i później jeszcze. Tak, a o, to jeszcze jeden, jeszcze trudno? jeden, jeszcze jeden. Słucham? Y -y, Trudna? Wiesz co, ja gram na zwykłym poziomie trudności, nie odpalałem sobie jeszcze na, na wyższym, e, na pewno jest, jest bardziej wymagający wtedy. No i przede wszystkim tutaj każdy level masz e, rankingowany. A zależnie od tego, jakie walisz kombosy, czy, czy szybko, czy bullet time, czy z wykorzystaniem jakichś dodatkowych rzeczy, czy cię zabiją, czy, czy nie, w jakim tempie i tak dalej, zdobywasz potem ocenę. Yy, oceny od yy, od CBA, no i, i... A jeszcze nie wbiłem, tak? Chociaż może się specjalnie nie starałem powtarzać jakiegoś tam levelu wiele razy, żeby go wymasterować, tylko przechodzę sobie na razie tą, tą story mode, ale jest różnica, wiesz, między, między B a C, czasami sobie wpadasz i od razu wiesz, kiedy będzie B, bo po prostu parę akcji ci wyszło na przykład zajebiście i tam, wiesz, kilkunastu wrogów poleciałeś ciągiem, bo, bo, bo dobrze sobie mm. tam to wszystko, wiesz, rozplanowałeś, nie? Nie jest to wbrew pozorom łatwe, bo wiesz, cały czas na bóle Tajmie to się to wszystko rozciąga, a bez niego to w gruncie rzeczy leci to wszystko całkiem szybko. No i tam wiadomo, jakieś wybuchające beczki i setki takich innych rzeczy, które tam po prostu, co ich fantazja poniesie, to dorzucają. Niełącznie z jeżdżeniem na deskrolce, podciąganiem się na linkach, bujaniu się na sznurku i tak dalej. Michał chyba też to grał, czy no. pobierał tylko. Nie, nie grałem w to, ale nie mam w to w planach. Na, na, na przerwę się też na pewno będę to nadrabiał. No, to jest w ogóle świetna gra na przerwy wszelkiego typu, bo, bo po prostu jak nie masz ochoty na nic ambitniejszego, to sobie to odpalasz na trzy levele i tak skończysz dopiero po dziesięciu, ale wiesz... Ale, ale jest to, jest to naprawdę fajny tytuł, świetny na Game Passa. Gdzieś go kiedyś tam widziałem na jakichś recenzjach, na zapowiedziach i wyleciał z głowy, bo to jest taka wiesz, mała gierka, nie? Ale, ale to jest gierka, wiesz, na, na wysokim poziomie, jakby do, dobrych mechanik, nie? Ten ludzik się tam rzuca po prostu, jakby, wiesz, był z plasteliny i, i, i, napędza to wszystko. Oczywiście przekoloryzowane, przejaskrawione, ale, ale jest to całkiem fajny, ambitny projekt, no i wiesz, no, jakby nie będę na pewno tego wyrzucał z zysku tak samo, samo jak Death nie, którego też tam gdzieś opowiadałem o nim chyba. Albo miałem opowiedzieć, a skończę tylko na tym, że jest zajebisty i czasem by trzeba odpalić. Też zresztą jakaś aktualizacja weszła, muszę wrócić do niego. No i co? No i od groma eee. gier jeszcze innych. No, zacząłem grać w Talosa <laughs> Principle, no. czyli gierkę logiczną, gdzie, gdzie jesteś sobie robotem i poruszasz się po jakichś takich, nie wiem, zbudowanych przez jakiś wyższy byt planszach, które powodują, że, nie wiem, dojrzewasz, czy, czy coś w tym stylu. Ale ogólnie sprowadza się to do zagadek logicznych, tylko rozwiązywanych nie z rzutu izometrycznego, a, a po prostu z FPP, z jakimiś tam, wiesz, robocikami, które ci przeszkadzają, musisz wykminić, mając jakieś określone narzędzie jak po prostu otworzyć drzwi i zdobyć jakiś klocek nie? więc Talos jest naprawdę fajną gierką logiczną ładnie zrobioną, klimatyczną parę jeszcze innych gier logicznych zainstalowałem ale to może, może jak trochę więcej w nie pogram to będę gdzieś tam się skupiał na każdej poszczególnej no i z tego co jeszcze w sumie mi się rzuciło w oczy tak żeby coś dłużej pograć Ciężko stwierdzić. Chyba na razie na tym poprzestanę, bo to wiesz odpalenie gierki e... na kilkanaście minut to zdecydowanie jeszcze nie to. E, Rafale grałeś w portala? E, w podstawowego portala ani jedynka, ani dwójka nie grałem, ale ściągnąłem sobie mm -hmm. tego Bridge Constructor portal. Tylko nie, to, to... to jest totalny, <laughs> to, to... jakby wiesz, do wywalenia gierka. Nie? Znaczy, jak ktoś lubi te konstruktory, to... to ok, ale jakby jest, jest sama w sobie, już lepiej na komórce sobie coś zainstalować. No, no właśnie o tym samym pomyślałem. Nie, chodziło mi właśnie no dobra, no dobra nie, bo Ty tak mówisz, że w że manczkina ten... grałeś, ja też grałem w manczkina i, i to nawet w sumie nie 5 minut no ja grałem w manczkina grałem w manczkina, ale chyba już nie zagram no, troszkę jest powtarzalna ta rozgrywka, ale w sumie cały projekt jakby gry jest ciekawy, że takie mikro rpg z jakimiś konkretnymi zadaniami, znaczy... ale przeciwko sobie, że jesteś, nie? Tak, przeciwko sobie, tak, tak, tak, tak. To, to, to jest ciekawe. Ja mam w ogóle kaczankę mączkinów, teraz, a dwa, że faktycznie może by to było nawet spoko, ale no, na większą ilość graczy, bo w dwójkę jest średnio. No, jakby myślę, że musi pórka, być to, trochę to... zamieszania, poza tym każdy musi ogarniać tak, zasady, musi które tam są, więc się trzeba trochę, wiesz, trochę, trochę w to wczuć, nie bardziej. Wgłębić, no, no, no e, tak e, e, e, no e, coś jeszcze na wiesz co, no czekam, celuję teraz na, na, na jakieś kinowe hity, które gdzieś tam wchodzą i, i zobaczymy, co się, co się gdzieś tam wydarzy z tego, co się pojawia a, a, a z nadrabiania to sobie nadrobiłem Green Booka, czyli tego Oscarowego, nie? No, dobry, dobry Bardzo no. dobry film, bardzo polecam w ogóle, wiesz no, nie spodziewałem się, że to będzie, wiesz takie przyjemne, bo wiesz zawsze jakoś myśląc o tych oscarowych kinach, znaczy filmach, to tak wiesz, w tyle głowy gdzieś jest, jest, jest takie stwierdzenie, że to jest takie bardzo ambitne kino, zaraz będzie, czy coś w tym stylu. Ja nie twierdzę, że ten film jest ambitny, że gdzieś tam nie skłania do przemyśleń, czy, czy coś w tym stylu, ale on po prostu zwyczajnie, wiesz, jest fajnym buddy movie, nie? I jakby wiesz, może nie ma wulgaryzmów na taką skalę, czy, czy, czy takiego, wiesz, rynsztokowego humoru, jak e, klasyki, powiedzmy, z tego gatunku, takie bardziej sensacyjne, ale wciąż to jest po prostu Fajny body movie, nie? I tylko gdzieś tam, wiesz, w tych, w tych czasach segregacji rasowej, wiesz, mocno umieszczony. No i jakby to jest podstawą tej fabuły Bardzo fajny, bardzo mi się podobał. Mega pozytywnie nastroju, wiesz, do, do całości, gdzieś tam. Mhm. No. Ale poza tym to, to pasuje, więcej już nie wrzucam tematów, które się tam uruchomiły. No to w takim razie po Rafale zawsze jest Michał, Michał, ale co tam u ciebie? U mnie w porządku, nie zawsze jestem po Rafale, ostatnio byłem przed Rafałem, ale <laughs> <ty>. szybka rozkmina. <laughs> okay, no. Chciałem się sprawdzić, czy pamiętasz. Tak, no. okay, czy, czy aj, jestem pamiętasz. uważny, jestem jeszcze uważny, przed urlopem jeszcze funkcjonuje. Bardzo dobrze. Wybrałem się w zeszłym tygodniu ze znajomymi na Comic Con. Bardzo fajne. A widzieliśmy, tak, widzieliśmy. No. Nasze zdjęcie jedno. Oczywiście fajne, no. do zdjęcia zaraz dojdę, bo to była jedna z przyjemniejszych rzeczy na komikonie, więc tak, na koniec. Um. Czym jest Comic-Con? Nie wiem, czy omawialiście kiedyś w podcaście Comic-Con? Tak, było, było, było. Możesz, yy, wiemy co to jest, możesz powiedzieć, gdzie miałeś ten Comic-Con? Byłem na Comic-Conie w Dortmundzie. Zbudowali tam nową, nową, nie wiem jak to się nazywa, salę, expo i tak dalej do, do różnych targów, koncertów i tak dalej i postanowili tam w końcu w tej nowej hali zrobić yy, Comic-Con, czyli... Pełno nowych sal i, i, i gadżety, stoiska, panele dyskusyjne, dużo gwiazd. Naprawdę po remoncie tej całej hali zrobili naprawdę grubą imprezę z wieloma aktorami. Eee, nie wiem ile było ludzi, 15 tysięcy? Więc mhm. weszliśmy tam, my jesteśmy trochę fanami komikona, ja i moi znajomi, oni bardzo dużo seriali i filmów oglądają, więc kupiliśmy sobie oczywiście bilety early bird, czyli byliśmy już o siódmej przed wejściem rano, a Dortmund jest ode mnie tak z 50, nie, z 40 km. więc wcześniej rano sobie wyjechaliśmy, już staliśmy tam w deszczu i było ludzi od groma, już o siódmej rano. O 8 nas puścili i był szturm na, na różne stoiska, gdzie nie udało mi się w tej edycji obkupić tak jak ostatnio, gdzie kupowałem różne rysunki od autorów um, Michaela Myersa. sobie kupiłem figurki, rysunki, z drugiej strony też, też te ceny trochę wywindowały do góry i żeby, rozkminiałem, żeby kupić sobie taką prawdziwą, stworzoną na miarę maskę Michaela Myersa z filmu Halloween. I był to koszt 80 euro, można było sobie tam usiąść, mierzyli głowę, dopasowywali taką specjalną maskę i, wow. i podawało się adres i po prostu po kilku tygodniach by ta maska do mnie dotarła, ale jednak sobie odpuściłem. Mo, może... Drogo, drogo, drogo. Ale sporo. wiadomo, żebyś miał dopasowaną wtedy dobrej jakości maskę, a nie jakąś e, nie wiadomo jaką gumę z Aliexpressy. Dobrze Michale, ale, ale ile razy byś ją założył? Tak, jedynie no, w, w Halloween i, i, w, w, i w, na imprezach no, no. tematycznych, gdzie, gdzie gdzieś by znajomi organizowali, na pewno bym to założył, ale tak to by jedynie wisiała, więc stwierdziłem, a nie biorę. To lepiej już przeznaczyć, nie wiem, kupić sobie dwie figurki po 40 euro i mieć je nad, zawsze gdzieś tam na widoku, nad telewizorem, czy... czy Jakieś obrazki do, czy plakaty. Do tego zawsze jestem chętny. Tak. Ma to większy sens. Co do, co do aktorów, bo to jest taka, taka główna atrakcja zwykle komikonu, że, że ci aktorzy tam się pojawiają, ci, ci, ci, ci się lubi z seriali i tak dalej, więc to jest takie namacalne nagle, że, że się można z tym z aktorem zamienić kilka słów, ustawić się w kolejce do autografu i tak dalej, podbić, przybić pionę, powiedzieć, że, że jest się fanem i w tym roku e, między innymi był Giancarlo Esposito, aktor grający rolę Gustavo Fringa z Breaking Bad. I fani Breaking Bad e, oczywiście już mają mokro nasa, sam, sam, samo nazwisko Gustavo Fring, bo był jeden, jednym z tych bad guyów e, w Breaking Bad, który trzymał całą, całą metropolię narkotykową w, w rękach. E, udało mi się do niego podbić. Kupiłem bilet do autografu, bo jeśli chce się mieć podpis to oczywiście trzeba zapłacić, bo oni nie przyjeżdżają tam za darmo. Za zdjęcie z autografem zapłaciłem 35 euro i za samą fotkę później z nim 40 euro, więc łącznie za spotkanie pogaduszki i, i z, z zdjęcie profesjonalne z tym aktorem koszt wyszło mnie 70 euro, taka przyjemność. On na biednego nie trafiło, więc spoko. <laughs> Nie, ale myślę, że... Bo było też dużo innych aktorów, ale jednak aktor Breaking Bad, mój ulubiony serial, to... to 70 euro to jest dla mnie tak okej, okay, jest, jest w porządku i po, po wymieniłem z nim kilka słów i naprawdę był taki bardzo, bardzo okazał się być bardzo takim przyjaznym yy, facetem, nie to co w Breaking Bad, gdzie, gdzie grał tego Bud ale, ale dało się w nim wyczyć takie, że, że on też ma takie spojrzenie i taką powagę, wiesz, że, że koszula musi być na kant wyprasowana i marynareczka i on był taki, taki też na komikonie, na że on nie tylko w serialu jest taki, bo niektórzy aktorzy po prostu yy, nie przyznają się do swoich ról, co zauważyłem na, na poprzednim Edycjach komikonu, że, że ciężko widząc kogoś na komikonie na skojarzyć go z tą postacią, którą grał. Na przykład miałem w kwietniu, byłem na komikonie, także w Dortmundzie, miałem zdjęcie z Jennifer Carpetner, która grała w egzorcyzmach Emily Rose w kwarantannie czy, czy w Dexterze jako. jako Jedną z głównych bohaterek i ciężko było ją połączyć po prostu z tą Deborah Morgan z Dextera, czy, czy, czy z tą postaciem Sorrow, a, a tego Giancarlo Esposito naprawdę można było się zmieszać, czy, czy stoisz przed Gustavo Fringiem, czy, czy przed Giancarlo. I ludzie też do tego fajnie podchodzili, bo na te całe sesje zdjęciowe przynosili maski Waltera White'a i on, on naprawdę widział niektóre samoręcznie robione maski, własnoręcznie robione maski i on pytał, jak to zrobiłeś, jak ten, mogę przymierzyć i tak dalej i on zakładał te maski, robił sobie selfie w tych maskach, czyli taki, taki po prostu nie żył. Tak, tak, tak, Dobre, dobra, dobra, Przynosili mu kajdanki, zapinali go w kajdanki, za, za, bo cosplayerzy byli jako policjanci. Kajdanki mu tam, że złapali Gustavo Fringa i zdjęcie było, czy, czy cukier pomalowany na niebiesko, czyli ta niebieska meta, którą sprzedawał. Naprawdę ludzie pomysły <śmiech> jest... mieli, a on był naprawdę yy, otwarty na te pomysły. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie podchodził do tego. Nie gwiazdorzył, bo na przykład w Dortmundzie w zeszłym roku, w Dortmundzie bodajże chyba w zeszłym roku w grudniu, albo w zeszłym roku w, na wiosnę, nie pamiętam, bo to są zwykle dwie edycje w roku, spring i, i winter, yy, był Steven Seagal. I zdjęcie z, ze Stevenem Seagalem kosztowało bodajże 150 euro. Wow, to już grubo. Nie można było go dotknąć. Yy, siedział na krześle, pół metra odstępu od ciebie. I... Zdjęcie moje z Giancarlo Esposito Było od razu, że on się Podał mi rękę, spytał się jak się nazywam jak, co, co u mnie I, I po prostu wziąłem go tak Objąłem jak kumpla i mamy takie zdjęcie Więc ja nie, nie robi z tym problemu Czy tam dziewczyny przytulił i tak dalej Nie było żadnego gwiazdorzenia. A Steven Seagal pół metra odstępu, 150 euro <śmiech> trochę, trochę, trochę takie gwiazdorzenie. No, tak. z tych aktorów, kto tam jeszcze był to były, były dużo, było bardzo dużo postaci z Walking Dead, na przykład była Melissa McBride która grała postać Carol w Walking Dead o, bardzo ją lubię no, ona też była, widziałem ją tam na żywo był Steven Yeun nie wiem jak się azjatyckie nazwiska dokładnie czyta ale grał postać G Glena, tego Azjaty w Walking Dead który bardzo fajnie dead. spoiler no to chyba wszyscy co już mieli to obejrzeć to już to obejrzeć no ja nie doszedłem jeszcze do tego <grafy> zatrzymałem się na, któryś, na którymś e, odcinku i nie umiałem po prostu posunąć tej historii dalej e, A, byli chłopacy z Synów Anarchii też jest seria na Netflixie Synowie Anarchii, nie oglądałem ale z trailerów te twarze mi tam gdzieś się kojarzyły, mój kumpel już jarał tam, biegał z stoiska do stoiska żeby każdemu pionę tam zbić e, był muzyk z Backstreet Boys Nick Carter więc znowu miałem kumpla, który jest wielkim fanem Backstreet Boys, oczywiście czekaliśmy aż wyjdzie z fotki, podjarany, podskakiwał, piszczał jak dziewczyna <głosy> i były, na przy... były postacie z American Pie, dwójki nawet, więc dla każdego, yy, każdy znalazł jakąś postać dla siebie, o ze Stranger Things był szeryf. I myślałem, żeby z szeryfem zrobić Szeryf. zdjęcie. Szeryf. O, szeryfy były spoko. Naprawdę były Tak, spoko, ale no. teraz y, imienia, nazwiska tego aktora nie, nie przypomnę, nie wspomnę. No, ale po prostu kto oglądał Stranger Things ten wie, o jakiego szeryfa chodzi. I fotka z szeryfem kosztowała 85 euro i wtedy powiedziałem, nie, to jest dla mnie za dużo. Szanuję aktora, bo grał i w Więc, ale... David Harbour. No, David Harbour. Ale stwierdziłem, tak. że, że nie. Ale no, on musi być, on duży jest chyba, co? On jest wielki. Tylko nie, nie było go widać, bo z nim e, normalnie ludzie siedzą tam e, na takich, takich, przy takich stoliczkach, a te główne, główne, główne postacie były w takich wielkich boksach pozamykane, że po prostu kolejka wchodziła i nie szło z zewnątrz bez zapłacenia przyjrzeć się tej, temu aktorowi. Był Malfoy z Harry'ego Pottera o, i był doktorek z Powrotu do przyszłości. Może on jeszcze żyje. Tak, jeszcze żyje, ale nie, też go nie tak widziałem, bo też, też był... Tak jeszcze w Urkina, bo on taki zawsze był stary dziad. No, pewnie siwe włosy. <śmiech> <śmiech> zresztą mi się tak wydawało, ale <śmiech> nie, jeszcze, nie widziałem tak. go, bo, bo był zamknięty po prostu w tym... Było bardzo, bardzo się dużo. dobrze. po prostu do ciebie. <laughs> Jego samochód też tam stał. Można było zrobić sobie zdjęcie. Tak samo stał samochód z nieustraszonych. Był kącik Falloutowy, gdzie była krypta, i szło sobie jakieś mieszanki robić, jakieś nuka z czymkolwiek tam serwowali drinki. Samochody z Jurassic Parku były X Wing i była wystawa polskich, polskich twórców. Nie wnikałem dokładnie, kto to jest, ale polscy modelarze wystawiali tam e, ze starłaców różne rzeczy. Były te wszystkie statki, był e, L2-D2, Joda i, i, był i wszędzie były informacje, ile zajęło poskładanie tego, ile roboty, kto to robił, więc tam były naprawdę projekty, które poskładanie zajęło kilka miesięcy, kilka długich miesięcy, tam były czas, czas budowy podawany w tysiącach godzin i robiło szczegółowość tych, tych wszystkich, bo to była niektórych postaci były skala 1 do 1, więc, więc widać było napracowanie w tym Dobra, e, więc e, Michale, Michale powiedz mi taką rzecz, bo ja byłem w Komikonie w Londynie dwa razy e, też lubię tą imprezę ale w tych e, takich jakby to powiedzieć jesiennych zimowych ja przynajmniej w Londynie mam bardzo dużo do grania bardzo fajnych rzeczy czy miałeś bardzo dużo fajnych gier, o których na przykład nie wiemy, których na przykład nie widać, albo to była taka pra-premiera, albo coś takiego, rozmowy z twórcami, miałeś coś związane w ogóle z grami, miałeś dużo rzeczy fajnych do ogrywania, nie wiem, nowy Rainbow Six, który nie wyszedł, albo cokolwiek, jakieś nowe gry, które wychodzą w przyszłym roku... A, a mogłeś się sobie ograć. Miałeś coś takiego w ogóle? Na Comic-Conie właśnie byłem zawiedziony trochę, bo było bardzo mało gier. Jedynym stanowiskiem, jakie na widziałem wiecz. to z GameStop'u, które, które pokazywało Borderlands trójkę. Yy, o, albo... jakie, nowo jakie nowości <laughs> Minus dwa miesiące do premiery. Nie, no to... No no, mów, mów. no i trochę byłem tym zawiedziony, bo liczyłem, że jednak skupią się trochę więcej na grach, bo... Pokazywali też to samo stanowisko było w kwietniu, i wtedy Borderlands trójka była czymś nowym. To w, w kwietniu chętnie podeszłem do tego stanowiska i sobie sprawdziłem te Borderlandsy. Ale dwa miesiące po premierze dalej te same Borderlandsy wystawiać to było dla mnie trochę. trochę słabe. Był no jeszcze słabe, słabe, kącik słabe. retro, no. gdzie można było sobie przysiąść i pograć w te w, wszystkie arkady, w Tetrisy i tak dalej ale tam po prostu nie starczyło już czasu na, na to, żeby przyjść do gier jeszcze. Były różne panele dyskusyjne, było naprawdę dużo roboty, więc, więc w 8 godzin wszystko zobaczyć, to było nie, czy, ciężko. Ciężko, ciężko. Moi znajomi ciężko. mieli bilety na dwa dni, a ja, ja byłem tylko jeden dzień, co mi wystarczyło, bo zrobiłem sobie z Giancarlo Esposito fotkę i pooglądałem, co tam jest nowego i to było wszystko dla mnie. I było bardzo dużo cosplayerów hmm. też. Geralt z Rivii był nawet nie zrobiłem sobie z nim zdjęcia, ale zrobiłem sobie z postaciami z Toy Story. Naprawdę ludzie, szanuję, szanuję tych ludzi, że mam takie pomysły, żeby po prostu tworzyć godzinami te stroje, żeby, żeby wszystko było fajnie dopracowane. I jak zobaczyłem postać chudego z Toy Story, z tą, nie wiem jak się ta, ta nazywa, ta pasterka, która tam jest z Toy Story, to naprawdę kopara mi opadła i podszedłem, żeby sobie zrobić zdjęcie. Więc, Więc... Kosplayerów tak, szanuję. Był Chuck Norris, który parę, naprawdę stwarzył. twarzy... Stwar widziałem, no. no. Chuck Norris, który z twarzy był naprawdę, wyglądał jak Chuck Norris i, i, i kwestia z cosplayu Chuck Norrisa to było w jego przypadku tylko założenie czarnej koszuli, czarnych dżinsów, butów na obcasie i kapelusza. I był cosplay gotowy. Wystarczyło raz po południe na miasto wyskoczyć po ciuchy i chłop już był przebrany za strażnika Teksasu. Więc wyglądał genialnie. Z nim oczywiście też zrobiłem sobie fotkę. Ogólnie hmm. impreza bardzo pozytywna. Jedzenie, ty, ceny jedzenia ty, ty, ty, wywalone w kosmos. Ty, ty, tak jak wcześniej na comic a -Nia. ty byłeś jeden dzień, czy, czy dwa dni, czy, czy jak tam Jeden dzień byłem. No, okay. Ceny jedzenia wywalone w kosmos, ceny kawy wywalone w kosmos, napój za 5, ,5 euro po litra, to to się naprawdę Jak na lotnisku. Lepiej oj, ja, lepiej, lepiej umrzeć <śmiech> z pragnienia. <śmiech> Okay. No, no fajnie, fajnie. Co jeszcze? Coś jeszcze mi oglądałem wczoraj, zobaczyłem sobie produkcję świąteczną, która w, niedawno w sumie weszła na Netflixa, czyli film animowany o tytule Klaus. Też oglądałem. I jestem, jestem mega opłynierze. pozytywnie zaskoczony y tą produkcją. O czym, jest, o czym jest film? Film opowiada o, o, o młodym listonoszu o imieniu Jasper, który raczej nie przykładał się do swojej roboty, i dostał w sumie karę od swojego ojca, żeby, żeby daleko na północ w zapomnianym chyba przez wszystkich mieście wziąć w garść urząd pocztowy, który tam jest, żeby był jakiś obry, żeby listy zaczęły wysyłać, zaczęły się wysyłać, żeby, żeby jakoś tam e, poczta jakkolwiek funkcjonowała i dotarwszy tam na, na tą wyspę, było podane miasto, ale trudna nazwa, nie, nie została mi w głowie, e, Okazało się, że ludzie, są dwie frakcje w tym mieście i ludzie są zupełnie wrogo nastawieni do siebie i założenie tam urzędu pocztowego, czy, czy utrzymanie tej rudery, która tam, którą tam zastał, rudera, która była urzędem pocztowym, to okazało się wszystko prawie niemożliwe. Więc facet chcąc, ten młody Jasper, Jasper, nie, Jasper, yy, chcąc... No, chciał po prostu zrezygnować i pojawiła się postać tajemnicza y, drwala, który mieszkał gdzieś na, na Odludziu, jeszcze, da, jeszcze poza tym miastem, który okazał się, że to jest ukryty Mikołaj, który tworzył zabawki i przez to, przez jego y, interakcję z tym Mikołajem zaczęli produkować zabawki i wszystko magicznym efektem, taki magiczny, magiczny duch świąt sprawił, że, że sytuacja w mieście się poprawiła ale nie chcę spoilować, ale... W zasadzie cały film obowiedziałeś, tak mówić, <śmiech> Cieki, jeszcze do końca, Cieki, czy nie. No. nie ale A tam jest obejrzę. kilka zwrotów w akcji, jest i wątków, kilka zwrotów akcji. na szczęście pominąłeś i, i warto obejrzeć, Dokładnie. bo przede wszystkim jest bardzo ładna, mm, plastyczna, ładnie narysowana, dobrze udźwiękowiona i, i warto to obejrzeć nawet z y, dubbingiem, który też jest, jest, no jest niezły. W sumie nie ma się co do niego przyczepić. Też oglądałem z polskim dubbingiem, zwykle omijam polski dubbing, ale w takich filmach animowanych zwykle puszczam sobie przez pierwsze 10 minut, żeby zobaczyć jak to jest, jak sobie poradzili i zostałem przy tym, bo naprawdę jest wykonane na fajnym poziomie i jak wspominałeś animacja, to chyba francuski film, jest naprawdę na świąteczny wieczór, czy to z rodziną, czy z dziećmi, naprawdę pozycja godna obejrzenia, na pewno polecę to swoim rodzicom. Oprócz Klausa, e, grałem jeszcze w Need for Speed, ale o Need for Speed'ie później grałem w ten tryb Eliminator. Wciągnęło mnie na kilka godzin i grałem w platformówkę Celest, ale o tym już chyba też było na, na podcaście. Dodam tylko do Celest, że, że chwyciła mnie za serce. To jest chyba mój ulubiony rodzaj platformówek, gdzie jest e, naprawdę hardcore, żeby przejść z jednej, z jednej strony planszy na drugą. Naprawdę trzeba się napocić wykorzystują różne umiejętności i tak dalej więc, więc po dwóch godzinach trzech godzinach Celest, Celest miałem no w naprawdę w tym Goldzie, nie? Bo, bo ja wiem, że to mam dodane, ale chyba nie instalowałem jeszcze. Celest chyba jest w Game Passie nawet, nie jestem pewien, czy mam to z Golda, czy z Game Passa, ale możliwe, że z Golda ale no. gierka naprawdę jest, jest mega jeśli ktoś lubi platformówki bo w, w, i to dopracowane platformówki to to polecam o tak pomimo tego wszystkiego. Nie grałem już nic więcej, nie oglądałem nic więcej, więc oddaję głos Krystianowi. Do, do, do studia. Do studia. E, dobra, słuchajcie, to teraz ja zacznę. U, dużo mam. U Boże, jak ja mam dużo. E, przede wszystkim, zanim zacznę, Rafale, a grałeś w The Witness? Nie jeszcze. Nie jeszcze. Okej, okay, nie, bo to, to, to jest też gra, w której po prostu się rozwiązuje te zagadki logiczne i tak cały czas myślę o tym talosie. Czy to będzie fajne, czy będzie mi się to podobało? No jakby talos e, ja lubi, takie, no, no, ma różne mechaniki. Fajne są nawet te zagadki. No też pierwszą sesję miałem taką długą od razu, wiesz, ze 3-4 godziny się nie mogę oderwać, bo tam są bardzo krótkie te, te zagadki, ale po prostu trzeba rozpinić, wiesz, jak poukładać jakieś y, narzędzia, które masz, no bo tam wykorzystujesz narzędzia, albo do prowadzenia jakiegoś promienia świetlnego, albo do wyłączania mhm. jakichś tam, takie nazwijmy to y, zamrażacze urządzeń, które mają cię zabić, nie? czyli możesz sobie jedno powiedzmy tam zblokować na raz i jest bardzo dużo tego, no i po prostu wiesz, dwie minuty, pięć minut na jeden level, a lecisz potem kolejny, kolejny, kolejny. No Talos wciąga, no więc Witnessa też też na pewno gdzieś tam kiedyś obadam, bo, okay. bo już kilka razy w o więc... tej grze, no i no Game Pass dobrobytem, to wiesz, potrzebne jest L4, żeby nadrobić w ogóle to wszystko oni i tak co chwilę coś nowego, nie? Już, już niedługo z niego będę korzystał u siebie akurat. A Planujesz zachorować, no tak? właśnie, Niech się zbliża. Planuję zachorować, a ze względu na to, że w sumie pracuję w Anglii, to i tak nikt tego nie słyszy, więc wywalone. Dobra, więc słuchajcie, zacznę w ogóle od filmów. Od filmów i seriali. Może zacznę od seriali, bo będzie ich zdecydowanie mniej. No, Walking Dead dziewiąty sezon, piętnasty odcinek. I na tym się zakończyłem. Mam jeszcze jeden odcinek. W sumie to, co na HBO jest w sumie. HBO GO. Słuchajcie, 15 odcinek ja po tym odcinku powiedziałem tak. O kurwa. Jakbym myślał, że już wie, nic się więcej wydarzyć nie może, jednak w 9 sezonie 15 odcinku jednak coś się wydarzyło. No grubo, grubo, grubo. Oczywiście nie będę spoilerował, bo to jest dosyć świeżynka. W sumie to jest sezon dalej, bo już jest 10, chyba już połowa 10 już minęła. Faktem jest, że dalej ten serial potrafi mnie zaskakiwać. I to w bardzo pozytywny sposób. Eee, no i słuchajcie, wziąłem się za taki serial, którym nazywa się, pewnie sporo osób może go znać, nazywa się Czarnobyl w końcu. Eee, został mi ostatni piąty odcinek. Eee, no sztos, no sztos. No ale, ale no, o, o tym nie będę mówił, bo to zostało powiedziane. Jak najbardziej polecam sztos. Sztos, a aż już rozminiam pomału e, wycieczki do Czarnobyla. Chętnie bym to zobaczył. Eee, tak do tego stopnia. Eee, Świetnie polecam. Słuchajcie, jeżeli chodzi o filmy, no to mówiłem o tym Irlandczyku w ostatnim tygodniu, to teraz powiem o trzech filmach. Zacznę od naj... nie, może, może zacznę od tego, co, co tam sobie w Netflixie ogarnąłem, od, to w sumie z Netflixa wziąłem sobie troszeczkę starszy film, nazywa się Birdman, o koleżku, który po prostu był sławnym aktorem, bo grał super bohatera, właśnie człowieka ptaka, a później Chciało sobie o tego odejść. To, i to też ten Oscarowy, nie? Kiedy była o nim gadka. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak dokładnie tak. On ma 5 lat w ogóle. Obejrzałem go sobie ze względu na to, żeby był fajny i tak dalej. I właśnie dostał Oscara i no miałem troszeczkę e, wysokie wymaganie, jeśli chodzi o ten film, i no niestety troszeczkę się nim zawiodłem. E, w pewnym momencie wydaje mi się, że to troszeczkę zostało przekombinowane w niektórych aspektach. Ja rozumiem tam podwójne dno, potrójne dno, wszystko spoko, ale, ale parę rzeczy mi się w nim nie podobało, ale nie będę też o nim mówił, po prostu niech sobie go każdy zobaczy. Powiem szczerze, że to też nie jest film dla każdego, bo, bo nie, nie ogląda się go super e, łatwo, e, sus, e, e, nie, nie jest stosunkowo przyjemny, e, jest tam troszeczkę taka rozkmina, więc to nie jest film dla każdego jest ambitnie, czasami nawet za słuchajcie, byłem w kinie a, wczoraj byłem w kinie nie ma się czego nie ma się czym chwalić bo byłem na polskim filmie nazywa się, uważajcie, jak poślubić milionera a, kurczę czy gra Tomasz Kot w tym? E, nie, nie gra nie, nie, nie, nie. gra Małgorzata Socha i Justyna Styczkowska a, ta, takie rzeczy grają to już, już Tomasza Kota nie ma w pakach taki... Słam? Już to Masza Kota nie ma w starterpakach, jeśli e, o polskie filmy chodzi? No, no, nie, no akurat nie we wszystkich. E, akurat w tym go nie było. Słuchajcie, e, byłem na czy, byłem na tym tylko ze względu na to, że miałem za darmo bilet. Więc sobie z tego skorzystałem, a e, wieczorem sobie coś tam sobota, no to sobie poszedłem. E, no powiem wam, że to tam, że niby kopciuszek, tak, że coś tam, że... E, e, nie, nie chcę się w ogóle rozwodzić nad tym filmem, ale chodzi o to, że e, kobieta ma przekonać mężczyznę, bogatego mężczyznę, do tego, żeby ją poślubił. Mniej więcej taka jest mniej więcej fabuła. No to taki Kopciuszek troszeczkę. Słuchajcie, no dramat dramat dramat fabularny to jest w ogóle dramat ale powiem wam, że jeżeli tam ta Socha, ona, ona ma pojęcie o aktorstwie, to dali mu takiego, takiego koleżka który, który nazywa się Michał Malinowski ktokolwiek to jest, grał w jakichś słabych serialach i w jakichś słabych filmach Słuchajcie bez talencie, po prostu bez talencie jak ja słyszałem, że on coś mówi na tym ekranie, to ja zastanawiałem się what the fuck, to niech wraca na wspólnej albo do jakiegoś jak miłość no dramat, powiem wam, że dramat, że parę aktorów spoko, ale, ale ci aktorzy, którzy powinni być dobrzy, byli bardzo słabi, fabuła kompletnie z dupy, historia w ogóle wymyślona z dupy, nie, nie miałaby miejsca, nie lubię takich przerysowanych filmów, więc ogólnie bardzo słaby, znaczy taki średni, no, średni, no można jeszcze obejrzeć go sobie, może w telewizji, ale, ale, ale dramat I, i dalej twierdzę, że no Polacy mają trochę problemy z tym z tego typu filmami, lubią je robić, dużo ludzi na to chodzi, ale jest słabo. E, słuchajcie, i na końcu film, który chciałem polecić każdej osobie jest na Netflixie i jest naprawdę zajebisty. Nazywa się, jest to nowy film, nazywa się tu, tu, tu, tu, Historia małżeńska. E, słuchajcie, ze Scarlett e, Johansson i Adamem dra, driverem, driverem, który grał w Star Warsach. Słuchajcie, rewelacja. rewelacja. Mamy tam taki, mamy sobie parę kochającą się po ślubie bodajże i w pewnym momencie no, nie, nie, idzie, nie idzie, więc chcą wziąć rozwód. No i na początku ogarniają sobie, że wezmą sobie rozwód tak, po prostu między sobą, tak? Mają dzieciaka, więc jakoś sobie tam podzielam, Ogólnie, że się dogadają. No ale ona, ona była aktorką i ktoś jej komuś opowiedział o tej sytuacji, w której jest i ktoś jej polecił adwokata, adwokatkę w sumie. Tutaj mamy bardzo dobrą rolę w tym filmie Laury I słuchajcie, i ta adwokatka jest bardzo dobra i, ci, i zaczynają cisnąć, żeby jego cisnąć o różne tam podziały, o hajs i tak dalej. Słuchajcie, z, takiej, z takiego w sumie, w sumie bardzo malutkiego problemu, znaczy dużego problemu, ale, ale w, sumie, w sumie z problemu, w którym chcieli się dogadać, wychodzi na to, że będą prowadzić wojnę, bo on... Rozkwina sobie, że też weźmie sobie adwokata. I ci adwokaci zaczynają walczyć, i wszystkie brudy zaczynają wychodzić słuchajcie. Jest to zajebiście napisane w ogóle. To jest, to jest w sumie dramat. Ale się chciałem zapytać, trzyma... to bardziej komediowo czy dramatycznie jest? To, nie, nie, nie. To, to jest dramat, to jest dramat i powiem wam, że, że bardzo dobrze trzyma w napięciu, bo kurczę, no, jednej osobie kibicujesz. W sumie chyba temu no, mężowi bardziej się kibicuje niż, niż Scarlett. E... Dobrze jest to rozrysowane. Postacie są świetnie napisane. W ogóle nie wiedziałem, że ten Adam Driver, który właśnie grał w tych Gwiezdnych Wojnach, co, co, co, co no, pewnie niedługo go wszyscy zobaczą w kinach i tak, jest tak dobrym aktorem. Bo tam z Scarlett Johansson to, to wiedziałem, że ona ma tam jakieś pojęcie. Ale Adam właśnie, Driver robi cały, cały ten film jest rewelacyjny i powiem wam, że w ogóle gra tam dosyć sporo dobrych aktorów, bardzo fajny dramat, bardzo świetnie e, przedstawiony i w ogóle taka historia kurczę z dupy, ale, ale no rewelacja, no, dla mnie rewelacja, świetnie mi się to oglądało i byłem zdziwiony jak dobry jest to film. E, taka historia w sumie, która, która może się każdemu przytrafić, nie? Że, że masz jakiegoś adwokata i ten adwokat zaczyna cisnąć drugą stronę, ale w taki hardkorowy sposób że no aż, aż, szkoda, aż szkoda, aż szkoda tych ludzi, więc obejrzyjcie sobie, to jest naprawdę dobry film. E, tak, to było najlepsze co oglądałem w przeciągu ostatnich dwóch tygodni, nawet chyba w miesięcy. E, dobra, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o to, to może przejdźmy do gry, do gier, e, przejdźmy do gier, ale, ale, ale może coś takiego, tak żeby trochę was rozruszać. E, grałem w taką grę Sea of Thieves, nie? Nie, nie wiem, czy wy też graliście, nawet powiem więcej, graliśmy wspólnie w trójkę, w Sea of Thieves. Boże, faktycznie, to było w tych dwóch tygodni. No, tak, tak, bo, bo nagraliśmy w poniedziałek i tam w czwartek chyba, czy w środę sobie usta, ustawiliśmy się, więc no chłopaki, jak się grało? Powiem wam, że, że super, nie? No, Michał, Toś Michał. Ktoś coś Michał. powiedzieć? Czy ja... Nie, Michał, Michał. Z A nie omawialiśmy tego? Mi się, mi się jakoś teraz czasoprzestrzeń zagieła. Mam wrażenie, że nie, o, omawialiśmy no ja... to. No nie, no nie, no, graliśmy w to ostatnio, w czwartek, w środę w czwartek, a Od razu po, po ostatnim nagraniu się umówiliśmy na Sea of Thieves, bo Krystian kupił konsolę i stwierdziliśmy, że to obgrało. Tak. Rzeczywiście, tak, czyli to, łączę wątki to było po, już. A widzisz, to, to było po nagraniu. Nie e... no, Sea of Thieves to jest taka gra, gdzie nie wyobrażam sobie grać solo w tą grę, bo jednak zaprojektowane jest najlepiej na czterech ludzi, gdzie, gdzie w czwórkę, kiedy ma się znajomych zorganizowanych, to, to jest taka gra, gdzie się siedzi i przebiera się za... za, za... Pirata się pije room i set setem na, przy pomocy set setu porozumiewa się ze swoimi znajomymi i gra w tą grę. Mi się wydaje, że, że mo, gra jest do, do, dobra, do, żeby imersję jakąś osiągnąć dobrą w tej grze, żeby się wczuć w tą grę, ale opowiedz, opowiedz o co chodzi w Sea of Thieves, jak jeszcze ktoś zasłucha czy nie wie. Znaczy no, słuchajcie, jesteś, wybieramy sobie jakąś tam postać, pirata, bo to są pirackie klimaty, statki i te sprawy, szable, bronie, fajne rzeczy. Wchodzimy w taki świat, mi to, mi to chyba najbardziej przypomina Fortnite'a z takich współczesnych gier. Słuchajcie, gr i wchodzimy sobie w ten świat i jesteśmy na jakiejś sobie wyspie, bierzemy sobie jakąś misję, mamy swój statek i sobie płyniemy tym statkiem i robimy tą misję. No i okej, okay, no niby, niby tam fajnie, niefajnie. I tak spodziewałem się, że tam nie będzie nic, nic takiego rewelacyjnego, ale e, w ogóle nie, nie wiem czy zauważyliście, ale to jak odkrywaliśmy w tej grze różne elementy było najzajebistsze. Eee, okazało się, że no dobra, mamy ten statek to trzeba teraz rozłożyć żagle dobra, ale gdzie tu kurwa płynąć, więc trzeba znaleźć iść, iść pod pokład, Zna, znaleźliśmy mapę, dobra, wiemy gdzie mamy płynąć nie, no mamy mapę, musimy otworzyć misję dobra, ej, mamy płynąć tu i tu, dobra, więc patrzymy, ok, patrzymy na kompas gdzie to jest na mapie, ok, dobra wywalamy żagle, jedna osoba bierze żagle, druga steruje e, tym statkiem e, i w sumie jedna osoba jeszcze ewentualnie e, może tam zobaczyć w oddali, czy już jakiś punkt jest, no i, no i po prostu sobie płyniecie. I słuchajcie, no to jest taka kurczę gra, w której po prostu mm, poszukujecie przygodę w teamie. Najlepiej wydaje mi się, że 3-4, na, na pewno nie dwa. W dwójkę by się źle grało, zresztą z Rafałem miałem niemiłe doświadczenie w tej grze, że Rafa mi rozłożył żagrę i patrzył, gdzie ja mam płynąć, a ja po prostu miałem ster i nie mogłem nic zrobić, bo jak mam ster, to nie mogę hamować i zwalniać. To on powinien to robić i on się gdzieś tam patrzył czy coś i rozjebaliśmy statek. No krótko mówiąc, jedna znaczy, osoba musi nawigować, druga sterować, a trzecia zarządzać prędkością, czyli żaglami. No. Tak, I, i to i to i to mniej więcej na, najlepiej się składa, więc trzy osoby to musi być minimum. No I tylko, już się tylko gra to całkiem jest, mieście, że... Wiesz, to jest jakby kwestia wykonywania jakiejś czynności w sposób taki, jak gra została do tego zaprojektowana, czyli dobra, konkretnie gramy, chcemy coś zrobić, chcemy gdzieś dopłynąć. nie? E, jeszcze w międzyczasie ten odżagli może sobie wejść i, i oglądać e, z gwiazda, wiesz, czy, czy żadnych skał nie ma, czy coś w tym stylu. Natomiast mocą tej gry jest to, co ona pozwala robić w międzyczasie, bo załóżmy w podstawowym wyposażeniu poza jakąś bronią, jakąś łopatą do wykopywania skarbów, kompasem czy, czy lunetą E, mamy również e, coś takiego jak na przykład instrumenty muzyczne. I ja najpierw zacząłem przegrywać jakąś melodykę. potem się okazało, że kiedy stajemy we dwóch czy we trzech, to ta melodyka jest e, tak polifonicznie wiesz, rozgrywana na trzech różnych instrumentach, ale synchronizuje się ze sobą, nie? więc zaczęliśmy sobie odgrywać koncerty. Potem jak ja poszedłem gadać z jakimś handlarzem i przekonywać go, że to jest ta paczka dla niego i żeby nam dał za to pieniądze, to chłopaki się nudzili obok, stanęli za mną i zaczęli grać, nie? I po prostu wiesz, nie ma innej muzyki w tej grze poza, w tej grze poza tym, co oni grali. Yy, I inne tego typu rzeczy, więc to, że powinniśmy gdzieś dopłynąć, przypilnować żagli i tego typu rzeczy, yy, oczywiście się sprawdza, o ile po drodze ktoś nie postanowi pójść, yy, odgrywać Titanica na dziobie statku, albo przeszkadzać komuś yy, graniem muzyki, czy, czy rzucaniem go balanym, czy coś w tym stylu, więc no, mega humorzaście przede wszystkim było, no i oczywiście tam wiadomo jakieś pojeść na wyspę, komuś spuść w pierdol, potem się tam, wiesz, odkop, znajdź jakieś rzeczy. Ciekawą było też opcją, że poszliśmy na wyspę wszyscy we trzech, żeby rozkminić, jak jak tam zakończyć jakiegoś case'a. Zostawiliśmy statek bez opieki i nagle się okazało, że statku nie ma i z całym łupem, który już mieliśmy przygotowany pod kolejne, no, do dowiezienia do kolejnych tam zleceniodawców, no, no zostały zapierdolone. nie Więc y, cała mapa jest spora, jest dużo tych wysepek, trzeba jakby nie ma wiesz, strzałeczki, tylko trzeba przeczytać mapę, pokazać ją komuś, samemu znawigować i tak dalej, i tak dalej. No jakby wszystko jest sprowadzone do wykonywania prostych czynności w sposób skupiony i zorganizowany. A wiadomo, że wtedy najśmieszniejsze rzeczy się dzieją, nie? Tak, no i, i właśnie właśnie taki ta, właśnie odkrywanie w tej tychże, właśnie takich elementów jest naprawdę zajebiste i, bo, i bardzo po fajne. Zatem to są proste mechaniki, Krystian, e... które. Y... Tak, proste mechaniki. W sensie to nie proste, jest tak, ale... że masz armatę i po prostu możesz z niej strzelać, bo możesz do niej naładować kulę, ale pamiętam jak podszedłem pierwszy raz, stanąłem w złym miejscu i wyskoczyła mi opcja zamiast załadować kulę, to wejść do armaty. No to przecież wszedłem do armaty, zacząłem do Was krzyczeć, wystrzelnie. Po pojawił się tekst, ej, wystrzel mnie. Ja czym mnie zabili, bo byłem na niej sam, bo wy zostaliście na statku, więc. Yy, można sobie po po prostu przekminiać jakieś takie nietypowe strategie na, na rozgrywanie jakichś głupot. Można, można, no, można. Jest, można. jest fajne, musimy się... w to jeszcze na pewno pograć i może, może zbierzemy tak, sobie ja... kogoś jeszcze z naszej grupy ze słuchaczy, bo tam ktoś ktoś faktycznie się pytał o to yy, i sobie zrobić taką dłuższą sesję, bo to faktycznie była taka zapoznawcza, nie? Żeby, żeby dobra godzinkę czy dwie nam zajęło tak naprawdę zorientowanie się o co chodzi. E, tak i powiem wam, że e, fajnie się w to grało e, no i fajnie się to odkrywało więc e, fakt faktem chciałbym też to zami zagrać, ewentualnie jeżeli co to chyba ta, ta walka jakaś taka jest tam. No, mi się wydaje, zobaczymy. że nie poznaliśmy najlepszego czyli trybu PvP, gdzie jest chyba jeszcze większa akcja i draszyk emocji bo jednak jak się Może. dostanie kulą w statek, to jeden musi też nie wiem, żagle zwinąć a drugi musi iść na dół e, łatać dziury czy, czy wywalać wodę z pokładu przy pomocy wiaderek A, nie wiem kolejna osoba znowu musi latać po kule, żeby ładować je do armat więc, więc na pewno poziom y, emocji wzrasta jeśli jest się natartym przez inny statek większy statek może przez bardziej zorganizowaną ekipę więc ta gra to no, naprawdę ja... jest, może być ciekawa przygoda może być ciekawa przygoda, ja w, ja w ogóle e, specjalnie wyłączyłem, pamiętam jak graliśmy, specjalnie wyłączyłem, żeby PvP nie było no bo, no bo poznajemy grę, tak, więc e, to na razie nie, nie ma sensu, musielibyśmy się w to trochę tak wczuć ogarnąć i, i, i pewnie byłoby fajnie, ja, ja widziałem w ogóle, że tam jakieś statki są lepsze że można pewnie jakieś lepsze statki kupować więc tam, na, tam w tej grze naprawdę jest co robić, naprawdę jest co robić tylko no mówię, musi być ekipa i to musi być minimum trzy osoby i naprawdę ta gra jest bardzo fajna bardzo fajna, bardzo przyjemna no, dobra, słuchajcie, więc ja jadę dalej może zacznę może zacznę od PS4 bo tak teraz mogę mówić konsolami, to tylko szybko tak przelecę Shenmue, o Shenmue powiem Shenmue prawie przeszedłem, Shenmue nie splatynuje słuchajcie, Shenmue nie splatynuje, bo wyobraźcie sobie ja pierdolę, no, no, ja, rozu ja rozumiem wszystko. Ja rozumiem te czemu i, i, i całą tą mechanikę i to wszystko, ale żeby zrobić platę w tej grze, ja muszę złowić tysiąc ryb. I właśnie sobie ostatnio zobaczyłem, ile, ile to zajmuje. To zajmuje 25 godzin, jakbym yy, jak chciał. Samego łowienia, e, które pewnie jest e, jedną trofeum. E, wiesz co, one może być fajne na, w pier przez pierwsze pół godziny i ewentualnie tam jest jeszcze taka misja z tym związana, no to to się fajnie robi i powiedzmy, że przez no, półtorej godziny dwie, jak już zrobisz całą tą taką e, quest poboczny, to jest fajne ale zostało mi jeszcze 23 godziny do zrobienia w tym e, może mam 100 ryb, może, nie wiem, a sporo już mówiłem no nie no nie nie no, tysiąc nie będę miał i nie będę tego robił i no sorry, no ja rozumiem wszystko i lubię czasami robić głupie rzeczy w tych grach na, na te trofeo ale no nie no taki taki gr grind to nawet nie to, to, to nie to, to nawet ja wymiękam Eee, tym bardziej, że jeszcze Emissible Trophies jest musiałbym się trochę cofnąć e, ogarnąć niektóre rzeczy e, no nie, nie, nie, bez przesady l spoko mogę w to grać ale bez przesady ta gra nie jest aż, aż tak tego warta e, słuchajcie e, to to i jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że Mortal Kombat 11 wszedł do mnie właśnie mi się ściągnął, w ogóle bardzo fajna opcja była bo gra mi się ściągnęła, wchodzę do Versusa i na przykład mam 8 postaci i widzę strzałkę że ta postać się ściąga i na przykład zagrałem sobie, nie wiem, Kabal vs. Scorpion gram sobie, wygram w wchodzę, wchodzę znowu do Versusa, patrzę o, już się ściągnęła, już mogę ją ją, e, ją grać i ściągam się kolejna, nie? więc fajnie, że już w połowie gry już, już można było grać i fajnie to wszystko wyglądało, że po prostu najpierw ściągałem się postacie, żeby grać sobie przynajmniej Versusa e, więc to fajnie rozwiązali oczywiście Mortal Kombat jest przezajbisty, jest krwawy, jest Jezu, o Jezu, jak ja to uwielbiam ale no, no, no, na razie nie mam na to czasu, bo wszedł pan Xbox Xbox i słuchajcie, no oczywiście nie byłem bym samą, żebym czegoś tam nie grał. Słuchajcie, jeżeli chodzi tak, to zacząłem od Halo 5, Halo 5, Halo 5, Guardians, e, no tak jak Michał powiedział, Michał miał trochę racji, e, no gra niestety umiera online'owo i odczułem to niestety i szukałem, znaczy spokojnie można pograć, ale tryby, które zawsze mnie ra rały w Halo, te takie 8 na 8 takie z pojazdami, jak takie większe bitwy, no niestety tam mnie tam nie dołączyło. Być może by mnie wcześniej czy później dołączyło, ale no nie mam cierpliwości do tego. Ja musiałem e, nawet tak wieki so... czekać na dozwyczajny 4 na 4 ten deathmatch, więc, więc no właśnie, trochę i ta, to było i tak smutne. Sobie... No to trochę było smutne i tak sobie pomyślałem, znaczy ja, ja wiem czemu, ale tak sobie pomyślałem, że zaraz i tak wyjdzie nowe Halo w przyszłym roku i być może będzie Xbox jeszcze, nie wiem, e, zobaczymy, to to na razie sobie to olałem. No i słuchajcie, no dzieje się tak, bo wszyscy grają w tego Master Chief Collection, e, sam to odpalałem, tam nie ma problemu z ludźmi, tam wszyscy grają. Miliard map, dwa, 6 milionów, tak? Map? Czy, tak, 6 milionów map na Premier Richa, który w sumie niedawno był, więc wcale się tego nie dziwię. Pograłem trochę w tego e Master Chiefa, ale e nie będę w to grał ze względu na to, że, e że mówię, za rok wyjdzie nowe Halo i nie chcę się po prostu tym. E w to wjeżdżać, bo chcę po prostu poczekać na nową generację, e, więc tak więc Halo ogólnie odpuściłem Gearsy 5, odpaliłem, pograłem zrobiłem sam muczka, zajebiście wygląda ta gra, stare, dobre Gearsy i w to będę grał na pewno, szczególnie, że to jest nowa gra i szybko Gearsy się nie pojawią bo te tactics to, to kompletnie chyba nie dla mnie, e, słuchajcie, no i oczywiście też skorzystałem z dobrodziejstwa Xbox Xbox Game Passa, tak czyli Gearsy, ale wszedł oczywiście PS 2020 za darmo, super e, nie tylko wersja MyClub, tylko po prostu cała, pełna, świetna no, no i właśnie i tak sobie dzisiaj pograłem chyba 4, 4 mecze i tak sobie stwierdziłem, że kurczę na chuj się wpierdalałem w tą FIFA eee, no ta Fifa w menu fajna, ale w gameplayu słaba, tutaj jest trochę odwrotnie, chociaż ten gameplay jest coraz lepszy w tym PS-ie faktem jest, że gameplay jest przepiękny po prostu, no, no, no tak to powinno wyglądać i strasznie żałuję, że od razu nie wszedłem w PSA, tylko męczyłem się z tą Fifą. E, faktem jest, że, że e, PSik jest miodny i się gra w niego zajebiście. I słuchajcie, nie bym sobą, gdybym nie kupił sobie najważniejszej gry tej generacji na Xboxie, której nie miałem na playce. I to jest oczywiście Cuphead. O jezu, jakie to jest zajebiste. Eee, no mamy e, chyba, chyba wiecie co to jest nie? platformówka w 2D jak coś w podobie Ori e, w której po prostu walczy się z 28 bossami w stylistyce bajek lat 30 F, e, koleżką taką e, głowy filiżance e, fi, filiżanka <coughs> e, ma, ma, ma głowę na kształt filiżanki i taki dosyć właśnie z ala z tych bajek po prostu walczy się z tymi bossami no to jest taki tak souls tylko platform, platformówkowy. Sami bossowie mało jest plansz, chociaż jest parę plansz, ale na ogół są to sami bossowie. No i trzeba rozkminiać, trzeba rozgminiać, jak zabić. Jak są jakieś tam lewe, można levelować i no przecież... tak dalej i tak dalej. Nie będę się o tym kończyliśmy w dosyć dosyć sporo. O, no oczywiście, bo ja mu kazałem, to ja mu kazałem to ściągnąć, bo ja chciałem to zobaczyć. To, to po prostu rewelacja. No ja, ja oczywiście Xboxa mam, więc sobie to ogarnąłem. Tak, to to Rafale, dokładnie to to. No już mamy e, jestem już tak chyba z ośmiu bossów pokonałem. No, no miód, miód, miód, miód. Gra się po pół godziny z jednym bossem. Ja nie mam z tym problemu. Jest rewelacja, jest po prostu rewelacja. Ale to o tym e, może jeszcze kiedyś powiem dłużej, e, bo w sumie godzina za nami, a jeszcze jest dużo tematów do powiedzenia. I słuchajcie, jeżeli chodzi o to, to tyle najbardziej mnie wkurwia, że jak patrzę na ranki graczy, to Rafał jest przede mną i ma 660 gamescora przede mną. Straszne. Ale jest na to, że... o tym fajnie. miesiącu, bo ja ogólnie rzecz biorąc mam 6000, ty masz 35, więc ta, właśnie to jest to, co mówiłem na Xboxie, że jest fajne, bo patrzysz sobie po prostu na jeden miesiąc i, i się cieszę, że w tym miesiącu jest okej, okay, nie? No tak, no tak, Dla, dlatego będę Cię gonił, akurat Michał też jest przede mną? Wiesz, ja teraz ale... odpalam te, te indyki, nie? Mówię, 27 gier pobrałem, każdą za odpalenie praktycznie dostajesz, wiesz, skory dlatego się no tak. zbiera. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, no ale e, właśnie to jest fajnie w, w Game Passie, nie wiem czy widzieliście, ale już nowy Ori nam wszedł. No Ori będzie ja dopiero w sobie... marcu, można ściągnąć na razie 100 10-megową wersję, która Ci się potem zaktualizuje do pełnej gry. Dokładnie tak. I o tym właśnie chciałem powiedzieć, że wszyscy co mają Game Passa powinni to zrobić, bo to będzie na pewno dobra gra. Ale na razie to jest w sumie... sensu, no, żeby to już dzisiaj... Znaczy, robić. no ale, ale to robić sobie takiego Rafale, wiesz, jak będzie możliwość, to już ci się będzie ściągało przedpremierowo. To to jest w tym spoko. A no tak. chciałbym jeszcze powiedzieć... No ale to wiesz, to to, to no, no, Ja no, wiem z... co Kolejki. chciałem powiedzieć. Jeszcze... Jak ostatnio siedzieliśmy i graliśmy, już jak jesteśmy przy Xboxie i Game Passie i tym wszystkim, no to um, przed dodaniem jeszcze tych ostatnich gier jak graliśmy w Sea of Thieves y, było chyba tam 176 tytułów. Ja już część miałem ogranych i, i załóżmy, albo pamiętałem jest ps 4 albo, albo powiedzmy już były zakończone i przeszkadzało mi przeglądanie tej listy. Już pomijając kwestię, że z telefonu w zmiarę wygodny sposób to można zrobić. Aha, wiem co chcesz Tak powiedzieć. I wtedy no dobra, wykminiłem, że na liście na konsoli jakby gier z Game Passa, które można gdzieś tam wybrać, można sobie wejść w szczegóły, przytrzymując ten przycisk pokaż więcej i ukryć grę na liście na stałe, że po prostu gry, które niechciane albo już zakończone sobie ukrywasz i potem znowu przeglą przeglądasz tą listę yy, dla kolejnych, kolejnych, kolejnych tytułów i to jest bardzo fajne, bardzo mi się to podobało zobaczymy jakby wiesz yy, tam jeszcze chyba jest opcja, tylko nie wiem czy ona jest na konsoli dostępne, że wylosuj mi grę, czy, czy coś w tym stylu. A jest też takiego, tak tak, tak, tak, ale to biorąc jest biorąc pod uwagę ilość tytułów, które, które gdzieś tam na są na komputerze to, widziałem to no. to jest to całkiem, całkiem spoko Mm -hmm. e, tak, to jest całkiem spokojne. Ja, ja w ogóle, tak jak już jesteśmy przy tym Game passie, to czy mieliście jakąś grę z 360, którą warto odpalić? Aż po 360 Aha. nie sięgałem, ale chciałem w ten, w Gierce Judgment zagrać. E, to było z 360, tak? Tak, ona była w w 360. Ja odpalałem no, kilka no, no, no. gier z 360, chociażby próbowałem Batmany zaliczyć w kolejności takiej, że, że od najstarszych, jak weszła najpierw Ale... dwie części na 360 były i, i, i potem dopiero Arkham Knight. Ale nie, one, one, one wyszły normalnie Rafala. Aha, wiem o co ci chodzi, dobra, nie one ale... chyba były z 360, e... nie jestem pewny, bo teraz nie mam listy przed oczami, na pewno kilka gier z 360 instalowałem i, i trochę jest to upierdliwe, że, że yy, jakby sposób w jaki one się odpalają, ale no jakby tak, jeżeli komuś się te, przeszkadza grafikę, chce coś no. nadrobić dla fabuły, to, to, to jak najbardziej, nie? Znaczy, no, akurat tutaj Batmany nie mają. E, no to może może Batmany w... akurat nie były, w tym może one były podniesione, okej, okay, ale ale miałem z pięć takich gier, które odpalałem z 360 i nawet chyba teraz mam zainstalowanego jeszcze jakiegoś Mass Effecta pierwszego czy coś, bo chciałem sobie po prostu, wiesz, sięgnąć po, po, po takie goldy, jakieś które po prostu wypada gdzieś tam mieć zaliczone, nie. Jest o tyle dobrze, że, no, no, no. że to jest ta generacja, wiesz, jakby odpowiednik PS Trójki, a ja trochę mam zaległości z tamtego okresu. No widzisz, tak, tak, tak. No okej, okay. to właśnie to chciałem się dowiedzieć od Was. Dobra, słuchajcie, więc myślę, że tak. Musimy powiedzieć o Need for Speedzie. I nie musimy no, przejść do no... newsów i, i, i jakiś komentarz, jeżeli tak. już jesteśmy przy Xboxie odnośnie tego, co no pokazali tak. na, na ostatniej tak. imprezie, czyli odświeżacza powietrza, znaczy oczysz oczyszczawcza. Tylko, po tylko, tylko, tylko po prostu mówię, że chyba tylko to będą dwie rzeczy i, i będzie już po odcinku, nie? No i dobrze. No, Wiece... no okej, okay. więc słuchajcie, no dobra, no mamy nowy Xbox został zapowiedziany, będzie się nazywało Xbox Series X, Tak. No i co, no wyjdzie prawdopodobnie w przyszłym roku. W ogóle wiemy jak wygląda, tak będzie. Nie, ale właśnie kwadratem. wygląd jest tutaj dosyć istotny pod tym kątem, tak, że. Tak, tak, tak. tak. Yy... To, co było gdzieś tam zapowiadane pod, yy, znaczy zapowiadane, renderowane, czy też jakieś zdjęcia yy, devkita, który, który wiesz z PS4 wyszedł z tą fałką, tak? Uchwyt dla pizzy i tak dalej. No, były strasznie hejtowane, że to jest brzydkie, że, że się nie zmieści, że wysokie i tak dalej. Po czym y, Xbox wrzuca coś, yy, coś właśnie w stylu tego yy, pomniejszonego oczyszczacza powietrza. I ja doskonale rozumiem, z czego wynika ta konstrukcja, bo, bo, bo przy sprzętach tej generacji, no, odprowadza ciepła jest kluczowe, a, a pewnie żeby jakieś tam zaoszczędzać na podzespołach typu, typu wodne chłodzenie, jak to już w pc pecetach jest znane, to po prostu no, taka konstrukcja lepiej odprowadza powietrze do góry i przede wszystkim uniemożliwia postawienie czegokolwiek na konsoli. Ja się zorientowałem teraz na swojej sc że ona ma ten wentylator, który wy, wyprowadza powietrze do góry i wcześniej go nie słyszałem, ale on w gruncie rzeczy też go słychać, nawet na najniższym biegu konsoli, jeżeli ona nie jest na przykład wsunięta w półeczkę i, i, i czymkolwiek zasłonięta, to po prostu ten dźwięk się strasznie niesie, bo wychodzi centralnie do góry. No i teraz konsolę mogę sobie schować tak, żeby powiedzmy to powietrze wylatywało, ale żeby ten dźwięk mi się tam nie roznosił jakoś, nie szumiało za bardzo. Szczególnie jeżeli mówimy o jakimś tam, nie wiem, odpalaniu, wiesz, Netflix. Czy, czy HBO, co niektórzy robią po prostu z konsoli. Mm, mhm. A na takiej konsoli wysokiej, którą możesz postawić co najwyżej obok subwoofera, to... to za specjalnie, no nie widzę tego. nie Myślę, że to wielu osobom może popsuć yy, w ogóle, wiesz, układ, załóżmy, no jeżeli telewizor nie jest powieszony na ścianie, tylko, tylko gdzieś tam yy, wbity, wiesz, yy, na nóżkach także konsole przed nim stoją, nie? I raczej, no wszystko jest konstruowane pod, yy, pod płaskiego yy, kształtu sprzęty. I w gruncie rzeczy on nie mówi, że wygląda brzydko, to jest tam prześmiewczo, że, wiesz, oczyszczasz powietrza. Yy, ale niespecjalnie widzę jakoś miejsce po prostu, żebym chciał coś takiego sobie umieścić, żeby mi to pasowało gdzieś tam do, do, wiesz, do układu, do wyobrażenia, które jest, że mogę sobie, wiesz, dwa różne sprzęty albo trzy postawić, wiesz, na trzech półkach pod sobą, a z tym, kurde, nie bardzo widzę w ogóle, co miałbym zrobić. Znaczy... No, czy widzisz, no bo, no bo ty akurat będziesz, masz z tym taki znaczy, problem. No, ja chodzi nie chodzi o to, problemu. że ja dostrzegam te problemy, zastanawiam się ile osób pomyśli podobnie, tak, bo to wiesz, ale to, nie ale chodzi to, o to, że każdemu, ale ale jednak jest to kontrowersyjny ruch, może w ten sposób, bo no szanuję, tak, że, szanuję to, że w to... sposób, wiesz, zamiast pchać się na jakieś, wiesz, no już teraz nam się grzeją konsole, tak. A to przecież będzie o wiele mocniejszy sprzęt. Cały czas jest narzekanie, no, że PS4 ich, ich box, chłodzi się, wiesz, ich strasznie. ps prosiak to też w ogóle chodzi niesamowicie głośno. No i, i szanuję za to, że jakby dostrzegają ten problem, próbują go jakoś rozwiązać, że to będzie, no nie wiem, cichsze, lepiej, lepiej wiesz, chłodzone. No jakby nie widzę innego uzasadnienia, żeby to tak wyglądało, ale, ale to, to ładnie Rafale wygląda. Dla, dla, mnie, dla mnie w ogóle kształt tego jest naprawdę ładny. Ja powiedziałem, mi nie przeszkadza że... to, jak wygląda pod kątem y, estetyki. Uważam, że jest okej. Okay. Mi przeszkadza pod pa, pa, pa, kątem... Pamiętaj, że jak... No. no. No nie mam tego jak no ustawić. Dobra, to... No Chyba że sobie zrobię jakąś taką, wiesz, specjalną. No ale tą, to ale możesz ale po nie nie. Możesz, widzę tego, Możesz. Wiesz, nie chcę mi się patrzeć na tą konsolę wyglądającą w ten sposób. Ja sobie wolę, wiesz, estetycznie zrobić w ten sposób, żeby konsole były w miarę schowane, żeby było widać tylko jakoś ich fronty. No nie wiem, nie nie, nie stosuję, wiesz. Okay. nie lubię wertykalnego e... podstawek jakby i tak dalej wiesz, nie, nie podoba mi się pomimo, że już dwie generacje wstecz można było tak konsolę ustawiać no i, i tyle no No dobra, R Rafale, okej, okay, dobra to, to, to chcę teraz, poznać tak. wasze zdanie, e... obydwu a nie to, że e... to nie przeszkadza e... E... dobra, nie, nie, nie, tylko, że chciałem powiedzieć dobra, wiemy, wiemy jak to będzie wyglądało tak, więc powiedz mi taką rzecz bo, bo u, mnie, u mnie to jest zajebista sprawa bo ja mam na, dużym, na dużej szafce mam telewizor, tak ten telewizor będzie jeszcze większy, bo przed y, konsolą planuję jeszcze większy telewizor na pewno nie będę go wieszał i słuchaj, ja za telewizorem mogę to postawić I, i nie będę miał z tym problemu, a wiem, że konsola już mi na takiej półce się nie zmieści, bo telewizor będzie dużo większy już mam problem z konsolą, Musiałbym ją położyć na ziemi pionowo, albo o, Xbox y, daje mi takie rozwiązanie, mogę ją położyć za telewizorem to jest świetne, mogę no tak, go położyć za jakąkolwiek półką, Pass, więc po prostu będzie leżała no tak, oczywiście ja, ja go mogę schować sobie za telewizorem, mogę go sobie schować nawet za półką z tyłu, bo i tak powietrze będzie wychodziło jedną stroną, górą, więc po prostu nic ma na nim nie być, a on może być schowany za kablami gdzieś z tyłu, mam to w dupie, bo i tak nie, nie, nie muszę się na niego patrzeć. Aby po, aby po prostu e, ko, komunikacja pa, e, z padem była dobra, e, bo, e, bo Play'ka zauważyłem, że mi ostatnio jakiś jazdy robi e, i po prostu mogę to wszystko schować wszędzie, A, ale ja nie będę tego chował, bo ta konsola mi się podoba ona jest ładna, ona jest po prostu ładna Michale? U mnie jest taki problem, że to jest brak miejsca, to znaczy ja mam ustawione tak, że mam półkę pod telewizorem na dwie konsole, które leżą płasko i jest tam Xbox e, One i Playstation 4 i pojawi się już problem, gdzie, gdzie dać twi y twitcha. switcha y jeszcze mam dekoder do, do telewizji, więc u mnie trochę już się tak zrobiło, że te rzeczy naprawdę stoją za telewizorem, dekoder jak i switch. Z dekoderem pojawił się ten problem, że muszę tak specyficznie wygiąć dłoń z pilotem, żeby ten dekoder spod tego telewizora załapał sygnał a switcha w ogóle nie widać i myślę, że to jest no switch jeszcze, jeszcze się nadaje, opcją... żeby go wstawić za, za telewizor, bo jest stosunkowo płaski, nie? Jest stosunkowo mały jest, no, a to jest taka kostka, nagle się pojawi, myślałem, żeby to dać nad telewizorem, bo mam takie dwa regały, które tam kwiatek stoi tego kwiatka po prostu rzucić i postawić i w boksa. Tak tylko boxa. To kable się będą ciągnęły. No właśnie, wtedy pojawi się problem, że kable będą w dół zwisać i to że... jest też takie ani w tom, ani w tom. Wiesz, ja już odszedłem tylko od momentu, że żywisz... konsola ma stać gdziekolwiek, tam Wiesz, blisko i... i nieważne jak to wygląda, tak. chciałbym to po prostu mieć estetycznie. No i tylko dlatego mi to przeszkadza. No, w tyle w ten. Jeśli okay. jest Więc... ładnie zaprojektowana jest Kasela, to aż żal ją za telewizorem schować. A to co zapowiedzieli odnośnie no. możliwości? E, bo, poczekajcie, bo, bo jeszcze chcę zostać przy kształcie. E, pamiętacie, ona ma 157 mm. Telefon, mój telefon akurat ma. E, około 13-14 mm, więc można powiedzieć, że to jest taki kwadrat na wielkości naszego telefonu, tak, żebyście mieli wyobrażenie. A do góry jest 31 cm, no to, 30 to dane... jest dużo. Do góry, do, do góry, tak? No to to 31 cm, do góry. A kwadrat będzie o, o, o długości e, o. E, 15, no praktycznie 16 cm, więc mówię o wielkość telefonu i 30 w jedną, drugą stronę i, i, i 30 do góry, 31 do góry. E, no, ale to jest nowa, nowa generacja. Dobra, to tylko to chciałem powiedzieć Rafale, więc sobie tak wyobraźcie mniej więcej jak to wygląda. E, no tak, tak, tak, tak, taki fajny kwadracik będzie. No już sobie tak Czyli wyobraźcie. Czyli mamy tak, 2 do jednego na nie. Być. Okej, okay. no, no nie będzie. Jak dadzą długie kable, to jakoś sobie z tym poradzę. Myślę, że da, da się pokombinować, żeby to ukryć i po prostu nad telewizorem to postawić. Za, za telewizorem już może też być hardkorowe, żeby to zmieścić tam. Nie wiem, to, to będzie problematyczne. Mam nadzieję, że PlayStation, z, że Sony nie wypali z takim pomysłem i nie zrobią kostki tego typu. Wiesz, no, ale widać, widać to jakby po samej konstrukcji tych devkitów, tak, w kształcie V, no, że zostało niejako potwierdzone, że to służy Że temu, będzie żeby... leżeć. Znaczy, nie chodzi o to, że będzie leżeć, bo oni mogą zupełnie inaczej zbudować konsolę i ona nie ma tak wyglądać, tak. Bardziej chodziło o kwestię tego, że potwierdzili, że taka konstrukcja powoduje, że można ustawić kilka konsol na sobie, i w ten sposób, no, jakoś tam je programować, nie? W sensie, że, że, że osoby, które wiesz, programują na tych konsolach, no, zwykle używają nie jednej, jak kilku w jednym miejscu i dla oszczędności miejsca. Yy, ale ale co ja chciałem powiedzieć? Tak czy jak nie wiem, co Chodzi o to, że jakby czy... w Sony też sobie zdają no. sprawę z problemów związanych z chłodzeniem w tej generacji, tak? Że to też jest jakiś tam m, priorytet, że to nie jest zabudowana, wiesz, m, płaska kulka i, i, i, i, że po prostu chłodzenie stanowi istotny element, tak? Tam była fałka po to, żeby można było jedną na drugą ustawiać. Tutaj z kolei będzie, m, będzie, pionowy element, no więc na pewno się będą grzały i tak czy inaczej już chyba, ja raczej będę na piątkę się nastawiał i myślę, że też nie będzie ona mogła zbytnio być schowana w półce zamkniętej. Mhm. E, w ogóle e, widzieliście taką rzekomą ps 5 W, internecie? No w sensie Ona się pojawiła. Wyciętą. Czy mówisz o tej, co dzisiaj jakieś weszły newsy? Bo ja nie widziałem e, jeszcze dzisiaj. Tak, dzisiaj taką, taką skośną do, do dołu. To nie, to jeszcze nie widziałem. To, to, to, to jest dzisiejsze. To w ogóle wam wyślę, i zobaczcie sobie mniej więcej co, co zostało przedstawione faktem jest, że że, że ta, ta playka, wydaje mi się, że i tak playka będzie spora spora i to będzie dosyć duża konsola i nie wiem, tak, tak całej średnicy może być kurczę większe niż, niż nowy Xbox no zobaczymy zobaczymy, słuchajcie no dobra, możliwości, tak jedziemy z możliwościami to powiem Wam tak, no, no, na pewno opcja to, że będzie w pewni kompatybilne z Xbox One i z 360, no, no to sztos, tak? E, wiadomo, że fajne, niewielu z tego skorzystam. E, wydaje mi się, że, że to właśnie też jest e, też taka fajna opcja na początek, że mimo wszystko, że ma, mało osób z tego korzystam, no, można sobie stwierdzić, że na początku i tak nie będzie dużo gier. Okej, okay, ale piątka, e... playak został też chyba potwierdzony, że... Wszystkie cztery generacje będzie obsługiwał. Nie tylko czwórkę, ale i, i trójkę, i dwójkę. Bez problemu, jeżeli chodzi o płyty. Na zasadzie emulacji jakiejś. Takie info hmm. wydaje mi się, że było. Tak, no. było, że wsteczna kom. kom tak, tylko że wsteczna nie tylko odnośnie czwórki, a jakby szerzej no Tak, tak dwójki, nie? I trójki i jedynki, więc to jest też dobry pomysł, żeby zakupić po prostu konsolę na premierę i nadrabiać kubkę wstydu, zamiast trzymać jeszcze PS4, bo jeszcze generacja trwa, a na piątkę nic nie ma, więc to jest w sumie dobry ruch ze strony Sony tak, więc to na pewno będzie dobre słuchajcie, mnie, mi się podoba jedna jedne fajne zastosowanie, ja nie wiem czy one będzie w tej konsoli. oczywiście wydaje się mocna, tak jeżeli to oczywiście wszystko, wszystko będzie potwierdzone, no to wydaje się naprawdę bardzo mocna, jestem ciekaw co zaproponuje Sony te tam 12 teraflopów 4 razy mocniejsza niż XS X, X, X, X, X, Xbox X Eee, a, a co to nazwy podoba wam się ta nazwa? Xbox Series X? Nie bo jest kolejnym XS. przekombinowaniem XS, X, X i wiesz, i tak dalej, i tak dalej. To jest takie już popierdolone, no. No, żeby się nie zorientować, która jest jaka, no i tyle. No tak. E, Oni to, trochę e, e, chyba wypadli z rytmu tego nazewnictwa tych konsol, bo <głos> najpierw mówi Xbox pierwszy, później 360, okej. Okay, no nie one. mogą <głos> dać teraz po Xbox One, nie mogą dać Xboxa tu bo Play jak będziemy miał piątkę, no więc wiadomo, które lepsze piątka, a nie, nie, nie dwójka, no to jest oczywiste no ta, ta, i jakby ta, ta, te same decyzje ta, ta, ta. Że były wcześniej podejmowane. Ale nie, to jest to jest słaby pomysł, no i przesadzają z tymi Xami, krótko mówiąc, no może co tu, co tu wydziwiać bardziej, nie? X, to, to wszędzie musi być X, bo to jest X e, słuchajcie, pad e, widzieliście chyba pada, więc pad, praktycznie będzie e, standardowy padzik z krzyżaczkiem, nowym krzyżaczkiem. No, ten krzyżaczek wydaje się fajny. Nie, nie wiem, czy, czy w tych takich, pro, tych padach pro, coś tam. Właśnie oni, on on, Elita chyba tam. ten krzyżak był stosowany. Wygląda tak samo, tak, taki, taki tak, kanciasty, tak, jest tak, bardzo. tak, tak, tak, tak, tak, tak. I właśnie wydaje mi się, że ten padzik będzie fajny. Po, po prostu jakaś, nowsza technologia, ble, ble, lepszy padzik. Analogi już są fajniejsze. I jakieś tam mają być jakieś wibracje na tych, jakichś czy dla tych triggerów jakieś obciążenia, że, że one się tam fajnie będą wciskać i, i, to, i to ma być fajne. No ale słuchajcie, bardzo ważna rzecz, tak? Jeżeli chodzi o pady. Ja mam dwa w domu i moje pady będą działały z najnowszą konsolą. I to jest zajebiste. Ja już mam na start dwa pady plus pad w zestawie, już mam trzy pady na start konsoli. No to jest kurwa sztos. Eee, jestem ciekaw, czy czy pleka, też, też zrobi wstyczną kompatybilność co, no, tam było jakieś, padów, były jakieś projekty, ale to jest Że ma być bardzo podobny, tylko niewykluczone, że, że będzie jakiś wyświetlacz na środkowym ekranie, więc... Tak, to też widziałem. To też mają być responsywne triggery, które dają różny opór, czy, czy jakieś tam, wiesz, informacje zwrotne, to bardzo spoko, czyli jakby taki standard napadak by nam wszedł tą generację, ale to raczej mm, elementy nieobowiązkowe i, i mi się wydaje, że też padę od plejki, może nie ukochane przez wszystkich, no ale w sumie drog do drogie akcesorium, jak, jak ktoś tam ma dwa czy trzy i niewykluczone, że również je dopasują że, że jest taka opcja ja bym na to obstawiał, no tak. że, że wiesz nie będą chcieli zrezygnować z czegoś takiego no zobaczymy, faktem jest że bo, bo teraz wiemy wiemy tylko o Xboxie, o Playce na razie nic nie wiemy o Playce pewnie też będziemy sobie rozpierdalać faktem jest, że, że to jest naprawdę fajna sprawa tak dowiaduję się, że moje pady będą działały bo na ogół, na ogół one nie działały a tutaj tutaj wszystko działa i, i jest fajnie. E, słuchajcie, no i e, nie wiem czy e, czytaliście z tym X Cloudem trochę, ale ja się troszeczkę w, w, w, Trochę się tro, trochę zacząłem czytać o, o co im chodzi z tym X Cloudem i on tam ma mieć duże zastosowania, jeszcze tam tak tak tak, tak do końca nie wiem o co im chodzi, ale jedna rzecz mnie bardzo zainteresowała. Wyobraźcie sobie, to, to, to jest dla mnie w ogóle sztos. Jeż, jeżeli to będzie tak działało, to, to, to jest to jest dla mnie no normalnie to jest to, to jest, to jest, nie wiem, no, no po prostu e, Spencera trzeba tam, nie wiem, no, chyba chyba samu napiszę maila, że jest zajebisty. Słuchajcie, e, wyobraźcie sobie taką rzecz, że wychodzi sobie, nie wiem, nowy Halo. E, najnowsze Halo wyjdzie e, w przyszłym roku i chcecie ją sobie pobrać 100 giga, tak? A powiedzmy, że te nowe gry będą więcej też zajmować, więc 100 giga. Więc wyobraźcie sobie, że to już wam się ściąga, ale możecie już w to grać. Na zasadzie streamingu z Xclouda. Oczywiście w mniejszych, w mniejszych, powiedzmy, nie wiem, w mniejszych FPS-ach, w mniejszej rozdziałce, ale, ale wygląda to bardzo dobrze i już możecie grać. Zanim gra się Wam pobierze, zanim będziecie mogli sobie odpalić ją w 4K czy, czy tam. Wiesz, że na Xbox Teraz chcieli. na One jest taka opcja, której nie ma na Play'ce, że jak Ci się instaluje, gra. No takich 100 gigowych to za wiele nie ma, ale powiedzmy 30 do 50 giga to jest tam w miarę standard dla dużych tytułów i większość mm -hmm. z nich ma taką opcję, że na pasku pobierania jest taka kreseczka i w tym momencie możesz zacząć i, i zaczynasz powiedzmy pierwszą misję, czy samouczek w międzyczasie gra się m, instaluje do końca i większość dużych gier na Xboxa ma coś takiego, więc tak naprawdę no to po tak, 15 gigabajtach już załóżmy zaczynasz grać coś, nie? To, to jest akurat bardzo fajne nie, nie odkryłem jeszcze Rafale tego może też ze względu na to, że wszystko robię w aplikacji tak? Wciąga, wychodzi gra, patrzę na aplikację i ją pobieram, tak? więc to jest spoko bo ten pas dobrze działa ale, ale samo to, wiesz tu odpalasz konsolę, tutaj ją podłączasz o patrzysz, halo, o kurczę, 100 giga nie, już możesz grać, bo X Cloud jest, już możesz streamować, już możesz w chmurze grać. Oczywiście dla, dla mnie rewelacja, jeżeli to będzie tak działało, a ma tak działać, bo chcą to zrobić, żeby to działało na lunchu, to będzie rewelacja. I jeszcze to, że możesz sobie grać na telefonie Ale czy to na innych rzeczy. będzie rzeczach. co, że tak koszt. jak Stadia działa? E, mniej, więcej, mniej więcej tak. Tak, tak. No mniej więcej tak. Znaczy... To, to, nie jest, to nie będzie taka usługa stricte do, do gra, do gier, żebyś sobie w to grał, e, tylko po prostu to będzie działało na zasadzie supportu. Supportu twoich gier, to, że możesz sobie na telefonie odpalić grę czy coś. E, nie wszedłem jeszcze do końca, więc nie wiem i też nie chcę robić tutaj jakiejś e, popeliny. Wiem, że po prostu będzie to właśnie w ten sposób działało, między innymi, że od razu będziesz mógł wgrać w grę, w którą po prostu ściągasz. Od razu wchodzisz, grasz. Streamuje ci się z serwerów gdzieś, bo ta gra gdzieś jest, ona cię ci pobiera w tle, to ty od razu w nią grasz. Rewelacja. Dla mnie rewelacja. Po prostu rewelacja, bo jak ja czekam teraz na 95 giga Call of Duty, to już mogę w niego grać, nie muszę czekać, już, już mogę odpalać. I u, u, mnie, u mnie to się trochę będzie ściągało za 80 godzin, tak? A nie, już, już mogę grać. Rewelacja, świetna sprawa. Szczególnie, że no, będzie mniej nośników i wiemy, że będzie mniej nośników i tych nośników jest coraz mniej. Ja już w ogóle nie chcę żadnych płyt w nowej generacji, ja Już mam je w dupie, szczególnie po takich usługach to już w ogóle... E, tak, więc to chciałem powiedzieć, to się dowiedziałem i po prostu i jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Już jak jesteśmy zapowiedzieli, widzieliśmy tylko tą tego Hell, Hellblade'a, tą Setsunę czy jakiej tam drugą część. Na silniku gry, no fajnie to wygląda, nie wiem czy oglądaliście ten filmik dwuminutowy, bardzo fajny klimat tego filmu. No niby nie gry, renderowane, więc spoko, fajnie wygląda, ekstra, aż sobie tak pomyślałem. To raczej nie wyjdzie na premierę konsoli, bo to niby w trailer wyszedł, ale raczej to nie wyjdzie na premierę konsoli, bo gra jest cały czas robiona. Faktem jest, że troszeczkę tak zachęciło mnie, żeby zagrać sobie w tą jedynkę, szczególnie jeżeli nie dość, że ona jest w Game Passie, to jeszcze mam ją na playce ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o te o te ekskluzywy pamiętam jak na PS4 wychodziły gry yy, i na się w sumie też to tak rewelacji nie było na premierę te Naki, Keyzone powiem wam, że na premierę naprawdę nie było za bardzo w co grać więc fajnie to, że wsteczna kompatybilność tutaj będzie działała pewnie w obu przypadkach więc to będzie zajebista sprawa tylko właśnie yy, yy, wiecie co będzie najciekawsze że będzie tak, że Sony będzie zapowiadało, pokaże pewnie mnóstwo gier. Tak, tak samo jak Xbox, pokażą na targach odgromagier, gier, ekskluzywów, przez własne studia, będą to zajebiste gry. Możemy się spodziewać bardzo fajnych tytułów, może jakąś Forza 8, Motorsport, czy nie wiem, czy Horizon 2 na PS5. Będzie tego od chuja. I pewnie część wyjdzie już na premierę, część nie, okej. Okay. Ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że Microsoft będzie cisnął, żeby to wszystko było w Game Passie za darmo, a w Sony trzeba będzie zapłacić pewnie z 250 zł minimum za taką grę. I to może być znacząca różnica w całym tym odbiorze, bo Xbox pokaże gry, Sony pokaże gry, wujek Bill powie, słuchajcie, ale wy macie to wszystko za darmo w Game Passie. No i, i to może rozjewać, to może kompletnie rozjewać, i jeżeli tak będzie, spodziewam się tego, że tak będzie, bo wydaje mi się, że Microsoft przypierdoli, jeżeli faktycznie tak zrobi, Rewelacje. Eee, no, to tylko to chciałem powiedzieć. Czy eee, coś jeszcze chcecie w ogóle powiedzieć? o nowym ja, mam, ja mam nadzieję, że no. obie konsole przypierdolą, bo mi się wydaje, że Sony nie, nie pozostawi tego Game Passa tak spokojnie, myślę, że, że podejmą tą rękawicę do walki i jednak e, zaczną tworzyć coś konkurencyjnego do, do Game Passa. PlayStation hmm. Now nie jest tym, tą konkurencją, bo o PlayStation znaczy, Now się po prostu nie mówi. Wiesz co, ja ostatnio nawet widziałem. Znaczy nie, powiem ci, że aż, aż takiego dramatu nie ma. z tym, że Tylko wiesz, tym, że... Game Pass jest dobrze pompowany w sieci. Gdzieś tam wychodzą nowe gry do Game Passa, to internet aż szumi, a o PlayStation Now nie słyszysz nic. Prawdopodobnie też przez to, że to w Polsce jest raczej niedostępne. Ale czy tu w Niemczech obracam się wśród znajomych i mało kto koja kojarzy w ogóle czym jest Game Pass z moich niemieckich... Yy znajomych, którzy grają, nikt nie ma pojęcia o tej usłudze, a o, o Game Passie ludzie rozmawiają nawet nie posiadając Xboxa, tylko siedzą gdzieś tam w grach, czy to na Switchu grają, czy na Playstation i wiedzą, że jest mm -hmm. taka usługa jak Game Pass, więc Game Pass jest świetnie pompowany i myślę, że ale zobaczcie, co, co zrobił ostatnio Wojek yy, Bill. Yy, zapowiedział, że Antitut Goose Game, czyli to, co się jaraliśmy niedawno tą gęsią, że, że, że chciałbym ograć i kiedy będzie no właśnie, na tak to dalej, jest też... No. Zapowiedzieli, że to wchodzi do Game Passa w dniu premiery na Playce, więc jakby to właśnie obrazuje to, to, to o czym opowiada Tak, Christian, tak nie? Znowu, tak, znowu kolejna tak, niespodzianka tak, tak. i... No, taki pstryszek prostu, nos dla Sony. Więc ale, Sony ma, ale to na trudne zadanie, bo naprawdę jestem te, o, aktualnie rozdaty, jeśli chodzi o nowo, nową generację. I mi się wydaje, że czeka nas dobra, dobra wojna między, między konsolami. Mhm. E, bo tak powiem wam, e, nawet e, powiem wam, e, chyba PUBG ostatnio weszło, wiesz, wiecie, w tym, w Now, PlayStation Now. E, nawet kolega ostatnio brał konsolę. Ja mu mówię: Słuchaj, on tam, wiesz, no, kuczę, będą nowe. No nie wiem, weź sobie tego Xboxa za, tam, 130 funtów kosztował w Anglii. Czekam, bierzesz sobie na 3 miesiące pasa za, za funta miesięcznie. Masz naprawdę multum zajebistych gier. I nie wpierwsza się już w starą generację, bo to też trochę nie ma za bardzo sensu, no nie? No to on mi powiedział, nie, no kupisz sobie PlayStation Pro i Call of Duty za 50 funtów, nie? Ja mówię, no dobra, no spoko, no za 350 w sumie dał, a tutaj bym miał za 130 i bym miał Ale, Ale gier, wiesz, ale żeby... na co ty patrzysz, no przecież Michał kupił girsy Piątkę w dniu, kiedy... A, no tak, pasa. przepraszam, tak, to, to, już, to, już, to już w ogóle jest Trzy dni stos. wcześniej, ci co kupili edycję Ultimate, mieli 3 dni wcześniej, wypraszam sobie. No spoko, spoko, o, to w ogóle duża aktualizacja wyszła do girsów, nie, e, Michale? E, no nie trzeba nie... pograć, teraz urlop się zaczyna, będzie czas. Ale co, o czym jeszcze bo, chciałem by... wspomnieć, bo poprzednie dwie generacje, jak spojrzymy na PlayStation 2 i pierwszego Xboxa, to była dominacja ze strony Sony, a znowu start kolejny. Znaczy nie. Właśnie, właśnie nie, bo wydaje, wydaje mi się, że 360. Nie, 360 wygrywała i... przez większość. Wygrywała. tak, ja, ja ostatnia... mówię o PlayStation 2 się... kontra pierwszy Xbox, ten zupełnie pierwszy aha, Xbox. Ale no tak. była... to zdecydowanie. No, później role Ale się to odwróciły. Nie uczył w ogóle. Natomiast ostatnio w ogóle fajny materiał z okazji 25-lecia Plajki wyszedł na tym kanale, który nieraz reklamowałem aren.eu mhm. i Archon tam op opisał wszystkie problemy, które męczyły generacje z PlayStation 3 i było ich odgroma i bardzo fajnie jest to opisane, ale również właśnie to, co odratowało i pozwoliło finalnie zwyciężyć pod kątem ilości sprzedanych konsol. Więc yy, bardzo fajny materiał do zapoznania się i, i przypomnienia sobie tego rysu historycznego, jak ktoś od czwórki obejrzał, mhm. no i faktycznie, fizycznie wygrali tą generację. nie? Tak. Z, ka z każdym startem, któraś, któraś konsola miała potknięcie, bo PlayStation 3 miało podknięcie, gdzie Xbox 360 zdominował, później, później Xbox One miał podknięcie na starcie i wykorzystało to PlayStation 4 i mi się wydaje, że w końcu nadchodzi generacja, gdzie ten start będzie naprawdę mocny i równy, więc, no więc zapowiada się bardzo ciekawie. Ja kurczę autentycznie czekam na te, na te targi 3 Co tam się wydarzy? Co oni tam zapowiedzą? Ja nie. No i, i w sumie tak sobie teraz pomyślałem, że lepiej chyba będzie dla Sonki, kiedy e, swoją konsolę też pokażą tak, e, przed targami. Po prostu pokażą to, co zrobił Microsoft, bo w sumie nie mamy jeszcze dokładnych danych, co tam dokładnie będzie w tej konsoli Xboxowej. To są wszystko jeszcze takie teorie spiskowe, już takie bardziej realne, już takie bardziej rzeczywiste, ale jednak jeszcze to wiesz, nie jest że to oficjalne. trzeba rozplanować do premiery. Premiery obydwu będą w przyszłym roku w okresie jakimś tam przedświątecznym. Pytanie, no które tak, szybciej, tak, oczywiście. Tak, tak. No ale mhm. jakby sprzedaż konsol obecnej generacji już zwalnia, pomimo tego, że, że ostatnio można było za 400 wykupić Xbox'a. Znaczy, nowego. To, to wiem, że chyba właśnie ten Xbox, przepraszam, bardzo, bardzo ładnie poszedł ze sprzedażą, właśnie rafale No jakby cały Black Friday wygrał, nie? Jakby ten okres. Tak. No, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, nie ma co, nie ma co dyskutować. Konsola jest jaka jest. Zobaczymy, co zaproponuje nam Sony w najbliższym czasie. I teraz tym oto optymistycznym akcentem przechodzimy do Need for Speed Heat. Michale, no, co tam, co tam w tej serii się dzieje? A nie masz jeszcze listy sprzedaży? Ej, w, w ogóle, w ogóle właśnie nie mam. Nie mam, może jakieś święto, jakieś. Black Friday, e może były, nie mam pojęcia. Wiesz co? Eee, nie mam, nie mam. Leć z e, tym hitem i ewentualnie jeszcze możesz mi odpowiedzieć na to pytanie, czemu jak ja patrzę na okładkę Need for Speed hita, to mam napisane od 16 lat. Przecież to są kurwa wyścigi do chuja. To nie jest plus 3 wyścigi. To nie jestem plus 3 wyścigi. Czym jest nowy Need for Speed? Nowy Need for Speed jest e, grom taką, która ma strasznie e, cringe'ową fabułę S Fabuła w ogóle nie, nie jest interesująca. Akcja gry jest w Palm City? Odpowiednik z no, Miami. Możemy powiedzieć, że to jest takie Miami amerykańskie. Są palmy, jest cieplutko i, i często jest mokro po prostu na ulicach, nie wiem dlaczego, a dla grafiki, żeby to lepiej wyglądało. Um, w Palm City odbywa się, odbywają się wyścigi samochodów, co, co sprowadziło do tego, że zjeżdżają się kierowcy do tego miasta z, Jednym z kierowców jest, jesteśmy my, jesteśmy ten świeżakiem, który przyjeżdża się pościgać. Jak się okazuje, wyścigi są legalne w dzień, zdobywamy za nie gotówkę, a w nocy wyścigi stają się nielegalne na otwartych trasach, gdzie trzeba często szukać, ja się gubię w trochę. Dzień to, w dzień tam są bardziej torowo, tak, tak, tak zamykają jakieś tory. Tak, i, i, zamykane i, są tory, i, i... wyścig jest zamknięty i zdobywa się po prostu na speed le... Shift się bardziej odpala wtedy. Tak, tak, coś, tak coś w tym stylu, Litwa Speed Shift się odpala, że, że jeździmy no to po torach legalnie, wyścigi zarabiamy sobie pieniążki za to. A w nocy za to jest y, tryb, gdzie, gdzie włącza się policja i nielegalne wyścigi, w których możemy nie zarabiamy pieniędzy, tylko zarabiamy reputację i poziomami reputacji odblokowujemy sobie nowe samochody, nowe ulepszenia do samochodów od któregoś poziomu, nowe silniki i tak dalej. Nie ma mikropłatności, tak jak było w paybacku, że części wygrywało się przy pomocy otwierania paczek z kartami, co było mega poronionym pomysłem. Tutaj jest normalnie kupowanie części za gotówkę zarobioną przez, przez wyścigi dzienne, więc Głównie gra składa się na taką, na taką żonglerkę pomiędzy nocą a dniem, żeby tam sobie dobić poziomu reputacji i później uciłać trochę pieniędzy, nowy samochód kupić. I to jest takie żonglowanie, co jest całkiem, całkiem przyjemne i ktoś czuje się lepiej w nocy, może sobie powiedzieć w nocy, ktoś lubi w dzień, ja lubię w dzień, te zamknięte wyścigi, bo to mi bardziej force przypominają... Chociaż nie powinienem tej gry do Forzy porównywać, bo to jest Forza Miasży, nie For Speed, to już <głos> mogę to przyznać bez, bez, bez żadnych obaw. Na czym polega fabuła? No są te wyścigi i jest policja, oczywiście, która walczy z nami, kierowcami, przez to, że wyścigi nocą odbywają się nielegalnie. I jak zobaczyłem pierwsze kaczenki, to normalnie chciałem się płakać poziom aktorski dubbing jest e, straszny, na strasznie samym poziomie, to wygląda tak, że zróbmy... jak w szybkim i wściekłym no, szyb... no, on... szybki i wściek... to znaczy szybcy i wściekli <laughs> mają więcej sensu niż niż Need for Speed bo no, nie, no. Ci, ci policjanci w tych kassenkach odgrywają takich sztucznych, takich wiesz twardzieli i, i o, teraz wam dobijemy i siedzę z, taki, z taką łezką na czole i aha <laughs> Wiesz, więc no, tych, tych fabuł jakby w Netflixie było dużo głupich i chyba od czasów, most łąte dwójki, która, która, wychodziła w 2005 roku albo, albo, no nie wiem, pierwszych, e, e, underground dwójka. no to no. już, już im się całkowicie to potem wyczerpało, nie? Było przegięciem totalnym. No i pojawił się ten Nitwad Speed, który nie miał tytułu, to był ten z 2015 bodajże, 14? No to tam przecież było, było nie te... wiesz, grane no. przez yy, znaczy ogólnie, wiesz, specjalnie było grane przez yy, aktorów po to, żeby zrobić takie zajebiście budujące przejścia z y, filmu do gry. Dokładnie no i to też jak było zajebiście, takie... Zajebiście fotorealistyczna jest grafika i same przejścia były zrobione mega zajebiście, tylko po prostu to, jacy oni byli zajebiście fajni i super, super i no to no, niestety, no to... to jest poziom żalu. I tutaj z tym ziomkowaniem, że tak to określę, zwolnili trochę. Zrobiła się tak bardziej poważniejszy klimat, e, że jest tam problem, że tam policja komuś auto podwędziła i tak dalej, i tak dalej, i policja się uwzięła na nich. Ach. Brakuje brakuje pomysłu, brakuje. Trochę mogliby dopracować to tą kampanię, żeby było naprawdę. Coś... No Forza bez fabuły jest do wiele. No leczek. właśnie Forza bez fabuły sobie radzi fabularnie lepiej niż Nicman z fabułą. No, ale pomijając fabułę bo gameplay jest no pozytywny na jeździe byś się skupił no, by było spoko. przejdę do gameplayu, bo gameplay jest pozytywnym zaskoczeniem dla mnie jako, że odpuściłem sobie ostatnio Fordzę po prostu nie gram w Fordzę, więc wejście do Need Speed'a było dosyć łatwe, bo nie, jest, nie byłem przyzwyczajony do modelu jazdy z Fordzy i ten, ten model jazdy, który oferuje nam Need for Speed był, jest, jest na swój sposób dziwny ale potrafi mam, też naprawdę. Mam rozumiem, że tu się skończyło, jak wróciłeś do Forzy. Tak, wtedy miałem taki szok, o cholera, już, ale tu się już, dobrze jeździ. I później miałem ale naprawdę... Tu się dobrze jeździ, już nie ma powrotu. Yy, ale wróciłem. <śmiech> wróciłem i to był ciężki powrót, ale dałem radę, bo samochody do przodu jeżdżą fajnie, ale jeśli jak wchodzi się w zakręt to trzeba albo wjechać driftem więc to zakręty ja spróbowałem, że tam do tyłu starałeś się jeździć, nie wiadomo po co. <laughs> Na streamie widziałeś trochę. Nie wiem, jeździłem przednie napędowym. I to była porażka, bo kupiłem sobie Honda Civic. Oczywiście napędowiec, i w tej grze napędowowe samochody sprawiają się tragicznie. To nie wchodzi w zakręt, tym nie da się zarzucić i, i tak się jeździ jak takim, nie wiem, pudełkiem z zapałkami po stole. Ale jak się jeździ już na cztery napęd, czyli ostatnio zakupiłem Lancera i trochę go tam podrasowałem i, i bardzo przyjemnie się jeździ. Fajnie wchodzi w zakręty, fajnie się trzyma. Mimo wszystko to nie jest Forza. Forza stoi gdzieś tam na pograniczu yy, symulacji i gdzie można nawet pod Forza śmiało kierownicę podpiąć, ale pod Speed spida, podpinanie kierownicy to jakby był strzał w kolanu, bo nie widzę sensu grania w, w aż tak zręcznościowe, zręcznościowe wyścigi na kierownicy. To jest to czyli mija zupełnie z celem. To jest gra yy, zaprojektowana pod pada i raczej na padzie powinno się w nim grać. Yy, co do poziomu trudności to na początku byłem trochę zszokowany, jak, jak trudne są wyścigi, bo zanim przyzwyczaiłem się do, do modelu jazdy, to musiałem pierwszy, zupełnie pierwszy wyścig restartować 4 czy 5 razy. Na, w pierwszym podejściu o. byłem ostatni, później trochę się tam spiąłem, zanim ogarnąłem ten, ten, ten styl jazdy, że się bokami wlatuje w zakręty, to trochę czasu minęło. Więc to była taka kwestia a przełamania się i po prostu wzięcia, to jest, po prostu chciałem, musiałem się nauczyć tego je, tej, tej jazdy, co było dosyć takie dziwne, bo ta jazda nawet nie jest taka intuicyjna, na swój sposób no nie fast speed'owa bardzo. I poziom trudności potrafi zajść ze skóry. Czasem, bo tam wyścigi mają swój poziom e, samochodów, poziom wrogów i jak się ma Poziom, powiedzmy, 120 swojego samochodu, bo tam w miarę tuningu podnosi się ten poziom, si siłę samochodu. I jak się już mierzy. Przepraszam, że się tak zapytam. Ja wiem, że to jest w sumie banał, ale między np. Decru a Forzą jest ta różnica, że w Forzie, no wiadomo, wymieniamy kolejne elementy i one ważą na jakiejś ocenie samochodu, którą. W fizycznie mamy klasy, czy, czy coś w tym stylu, nie? A w The Crew było tak, że po prostu zbierasz znajdźki i, i one mają tylko pseudo tuning, ale nie wpływają na model jazdy za specjalnie, tylko punkty, punkty, punkty, punkty, taki typowy lód. To tutaj, który z tych yy, wariantów jest chociaż pseudo wrażenie, że, że tuningujesz to, co chcesz? Czuć różnicę, nawet dźwięk się zmienia, można modyfikować bardzo dużo rzeczy, ale do tego za, za chwilę przejdę, ale po prostu ulepsza się samochód i czuć po prostu, że ten samochód inaczej jeździ, inaczej się trzyma drogi, jest szybszy, lepiej wchodzi w zakręty, bo można i zmieniać, a tu już od razu opowiem o tym, co może tam wszystko zmieniać, Od sprzęgła przez wszystkie silniki, wydechy i tak dalej, Opony można zawieszenie pod drift ustawiać, można zawieszenie ustawić na rajdy, można ustawić zawieszenie drogowe, Do tego, to, to samo tyczy się opon, że można opony na drift i, i ogólnie ustawiać sobie w czterech poziomach e, samochód i tam mamy taki specjalny wykres, gdzie taka kulka się specjalnie przemieszcza, która pokazuje na, na co bardziej samochód jest ustawiony, czy na drift, czy na teren, czy na trasy drogowe, tory wyścigowe i zawsze się tam tymi częściami można żonglować. Ja mam aktualnie trzy samochody i sobie starego Nissana ustawiłem na drift, Lancera, Lancerem ostatnio się ścigałem, ustawiłem sobie go na teren, ścigałem się w rajdzie i Honda Civic, którą ustawiłem sobie na wyścigi torowe, więc więc... Y modyfikacje w pojazdach można sobie dostosowywać różnie pod, pod, pod jako, jaką się tam potrzebę ma, żeby jeździć, więc, więc modyfikacje są bardzo w porządku, do tego dochodzą modyfikacje wizualne, zmienić można od, od kół do... Jest, jest Sorry, że się wtrącę, no tam jest miasto, czyli za specjalnie nie ma y, zapierdzielania po polach, nie? Taki nie offer, ma, ale to, by... jest taki a la Fordza, świat... Ale zapierdzielania przez lasy, tak jak w Fordzie, Horizon, nie, nie ma, to nie ma sensu. Jedynie są wyścigi na zamkniętych torach, które są przełajowe na jakichś polnych dróżkach. Nie, nie ma tego typowego jak w Fordzie, że, że hulaj dusza przez pole na, na terenówką. Tego, czego, czegoś takiego nie ma. I mamy modyfikacje wizualne. Gdzie, jak już wspominałem, można zmienić wszystko od kół przez lusterka po, po szyby, spoilery, lampy tylnie, przednie, rejestrację zmienić, do nakładki dodać do zderzaków, cały zderzak wymienić, maskę, po prostu jest modyfikacji yy, multum. Może naprawdę bardzo, no, bardzo. Typowo fajnie się... for speeda. No, ty typowo na Nitwad speed więc, więc tu wcale się nie zmieniło nic. Do tego wszystkie te kolory, dekale i może naklejki naklejać. To jest, można spędzić naprawdę długie godziny, żeby, żeby sobie dostosować swój e, samochód. E, w otwarty świat. Jak już wspominaliśmy o, o otwartym świecie, to mamy sporo roboty nawet w tym otwartym świecie tylko ten świat nie jest tak zaprojektowany znowu posłużę się tu porównaniem do Forcy Horizon, żeby po prostu była frajda, żeby jeździć bez celu i coś, coś zaliczać bo są, tak samo są billboardy do zbierania, są radary strefy pomiarowe, strefy driftowe graffiti się szuka różnych, które później można nakleić na swój samochód, można rozbijać flamingi Przeróżne są znajdźki, ale ja te znajdźki po prostu omijam. Nie mam czegoś takiego, że się zatrzymuję przy jakimś billboardzie i rozkminiam, oho, to, to trzeba zdobyć. Nie czuję czegoś takiego jak w Fordzie. W Fordzie naprawdę spędziłem godzinę, żeby, żeby pokonywać znajomych na fotoradarach i to było przyjemne, a w Nitro nie czuję takiej motywacji, nie czuję takiego powodu, że, żebym to musiał robić. Nie wiem, kwestia zaprojektowania, albo po prostu... Chcę się ścigać, tylko nie interesują mnie poboczne, poboczne sprawy tam. I co do policji jeszcze chciałem dodać, bo, bo policja jest tym głównym wrogiem, jeśli chodzi o nocne wyścigi i policja jest strasznie upierdliwa. W nocy... 20 lat był jakby wizytówka wiesz, Need No, Need Speed, Hot Pulse hit, to było zawsze, zawsze gdzieś tam w nazwie też, nie zawsze, często tam funkcjonowało, czy Moss wróciło fajnie do, do korzeni, jeśli o ściganie z policją chodzi, tylko w Moss szło wyjść z każdych opałów, a w Need speed hit jest to naprawdę ciężkie. Z, jak już wspominałem, zdobywamy reputację i poprzez poziom obławy Rośnie, rośnie mnożnik punktów, które, które zdobywamy. Punkty zdobywamy poprzez ściganie się, poprzez yy, z rozbijanie wozów, wy, robienie różnych akcji i wraz z poziomem obławy, gdzie rośnie nośni, yy, mnożnik poziomu obła, ob, obławy i punktów yy, nasila się yy, ściganie nas, yy, jeśli chodzi o policję i z czasem pojawiają się, się blokady i tak dalej i ta policja robi się coraz bardziej upierliwa, mają cięższe samochody i w końcu pojawia się wielka ciężarówka, która jedzie na nas y, na zderzenie czołowe, jeśli ona nas trafi to jesteśmy skasowani, aresztowani, tracimy punkty, tracimy pieniądze, więc to jest trochę, trochę, trochę ciężkie rozwiązanie, nie wiem czy to jest kwestia balansu, ale ta policja jest naprawdę upierliwa i ciężka. Um. O grafikę, jeśli A, chodzi. No Intro Speedy ostatnio grałeś, jakby dla porównania jak tam czy poziom rusu, czy nie? Grałem w tego Speed'a, o którym wspominaliśmy, że, że tam było te, te ziomki były. I tam była policja? Chyba była, ale chyba była słaba, skoro i tak nie pamiętam. Nie no, była, była w tym Infor Speedie 2015, jak najbardziej. No to raczej nie zaszła mi za skórę, że nie zapamiętałem po prostu tej policji. Jakoś obojętna była mi, mi w tej części. A w paybacku w paybacka nie grałem. Odbiłem się zaraz, zaraz po, po godzinie rozgrywki od paybacka. Jak widziałem ten system e, od, od otwierania paczek z częściami, to to po prostu stwierdziłem, no gdzie my żyjemy? To, to, nie, jest, to nie jest normalna gra. Mm. Więc nie wiem, ta policja jest trochę tak, tak przesadzona trochę. Da się uciec, co, co mi się udało już kilka razy, ale też zostałem raz poprzez błąd gry, bo, bo gdzieś tam mnie zablokowało, zlagowało i, i nagle jestem aresztowany. Nie wiem, co się stało, bo odjechałem, uciekłem, a dwa razy, czy tam trzy razy byłem aresztowany z własnego błędu, więc, więc nie ma takiej sielanki, że po prostu się spieprza przed policją i się łatwo ich gubi. I co do grafiki, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, gram na Xboxie One yy, X i grafika jest piękna, samochody są zaprojektowane świetnie, um, cały czas prawie pada deszcz, żeby oczywiście światła odbijały się od kałuż, i żeby to było takie bardziej kolorowe wszystko i tak dalej i robi to naprawdę dobre wrażenie w nocy. Jeśli jedziemy sobie w dzień, możemy ka z, każdym, z każdym czasem, kiedy chcemy, przełączyć je na noc i jest to taka bardzo fajna, efektowna animacja, gdzie obraca się ze samochód i po prostu włączają się neony i robi się tak takie kolory nocne, różowe, niebieski, jest taki stonowana, zieleń i w nocy jest bardzo kolorowo. I robi to też wrażenie w wyścigach, gdzie pojawiają się kolejne checkpointy, które trzeba, za którymi trzeba gonić i, i, i naprawdę... Grafika stoi na bardzo wysokim poziomie. Tu widać, że się, że się postarali. O, f, fabułę <śmiech> trochę olali, ale na grafice trzeba przyznać, że, że się postarali. Yy, odgłosy silników yy, na, wysokim, na bardzo wysokim poziomie i z czego, z czym jestem zawiedziony, to jest muzyka w grze. Zawsze Nitwart Speed mi się kojarzył, że, że z każdą częścią, jak się pomyślało o jakiejś części, to. Dało się zanucić jakiś kawałek z gry, po ja, prostu. Ja, ja to pamiętam, że set listy z niektórych Minnesota Speedów, szczególnie tych starych, ściągałem. Tak, ja też mam na Spotify aktualnie z Undergrounda dwójki i w samochodzie sobie go puszczem. No. Ale po prostu muzyka kiedyś w Minnesota Speedach była taka, że, że usłyszałeś, o Need for Speed Moss Wanted, to gdzieś tam w głowie grał kawałek jakiś rockowy. Z Znitwat Spida Wanted, czy nawet te, te, te słynne param pam pam z Znitwat Spida Underground dwójki. To, to, to każdy, każdy zna, czy Ten Snoop Dogg, Riders on the Stone, to był hiciory. A tutaj leci kawałek za kawałkiem, takie są bezpłciowe te kawałki. Trochę, trochę taki klimat um, Fast and Furious, właśnie szybkich i wściekłych. Taki, a nie wiem, jak to taki palmowy klimat, gdzie nic nie zostaje, nic nie zostaje, nic nie wbija się w głowę, żeby kojarzyć to. To już bardziej w Horizon są kawałki, które, które się, się zapamiętuje. I co jest problemem, bo pomyślałem sobie, skoro nie ma ciekawej muzyki, to wyciszam radio i włączam sobie Spotify, co, co praktykuję w Forza Horizon, ale nie znalazłem za cholerę przycisku wyłączania radia, no i jest tylko skipnięcie do kolejnej piosenki i nawet próbowałem googlować, ale nie doszukałem się opcji, kierowało mnie do starych nitwad speedów, a w ficie chyba nikt tego nie znalazł, więc <głos> nikt o tym nie pisze w internecie, więc to jest taki takie, takie dziwny zabieg, że nie można tego radia wyłączyć, bo chętnie bym go wyłączył i puścił sobie w tle, jak jeżdżę w nocy Set listes. Nie mam muzyki, po prostu przyciszenia zamiast radia? Opcje? Na pewno jest ta opcja, ale mi się wydaje, że powinna być opcja po prostu wyłączenia radia. Przyciskiem, nie wiem, krzyżakiem w dół, żeby, żeby radio się wyłączyło. To jest takie, takie... słabe trochę. Ogólnie, Nitwo Speeds jest produkcją, w którą warto zagrać, bo aktualnie, co, co wyszło aktualnie z wyścigówek, oprócz grida nie ma takiej jakiejś większej wyścigowej gry, bo Forza Horizon 4 jednak już wyszła jakiś czas temu, ale w tym roku, na jeśli o premiery chodzi, to mamy takiego w grach wyścigowych Grida i, i Need for Speed'a Heat, więc myślę, że warto sięgnąć, jeśli nie ma nic innego ciekawszego do, do ścigania się, to, to Need for Speed jest pozycją godną bo polecenia. Y mówiłeś ewentualnie jeszcze o tym w ostatnio, jakiś czas temu. Tak, w Rekwest, ale w rekwest. Breakfast jest taką pojedynczą grą gdzieś, a Need for, Speed to jest, Need for Speed to jest nie wiem, to jest seria, która zawsze jest z nami, więc z Need for Speed zawsze warto zagrać. Jestem trochę zawiedziony tą fabułą, mam wrażenie, że zrobili to na szybko, żeby po prostu wypuścić na jesień Need for Speed tą fabułę, tam posklejali, ponagrywali te kwestie tak, tak na, napisane na kolanie i wydali, ale sam gameplay, sam, sama radość z jazdy, ścigania się z policją może być trochę męcząca, ale... ale ogólnie rzecz, rzecz biorąc gra sprawia masę frajdy jeszcze na koniec taki minus dodam bo od, pojawił się tryb online oczywiście i z którego musiałem od razu zrezygnować, nie wiem czy to jest wina serwerów o. czy wina mojego łącza ale o. pojawiły się takie sytuacje, że sobie gram w nocy mam zajebiście wysoki mnożnik obławy multum punktów i nagle pojawia mi się na, na ekranie informacja serwery yy, za chwilę, nie, za chwilę twój serwer zostanie wyłączony sobie myślę, he? O co chodzi? E, dobra, jadę dalej. Nie widzę nigdzie opcji, nie mogę dać pauzy, bo gra jest online, więc jedzie się cały czas bez pauzy, jak w Soulsach i tak dalej. Jadę, dojeżdżam do mety, jestem pierwszy, cieszę się, a zajebiście, zaliczę wyścig, uciekłem policji, z, wbiję do garażu, co da mi awans, odblokuję sobie multum samochodów, e, kilka poziomów i nagle gra staje w miejscu i rozłączono ci z serwerem. Mhm. Odpalam, also... łączę się ponownie, cały progres zniknął, wszystko, wszystko poszło się walić. Do tego doszło coś takiego, że w wyścigach nocnych dojeżdżałem do checkpointów i mi tych checkpointów dopiero z opóźnieniem zaliczały te checkpointy. Przejeżdżam przez checkpoint, jestem 300 metrów dalej i na minimapce pokazało się: OK, zaliczyłeś ten checkpoint. <śmiech> Więc to było takie strasznie zlagowane. Od razu zrezygnowałem z tego, przechodząc do trybu offline i zostałem już w trybie offline. Mhm. No to ciekawe, to, to coś u nich, to na pewno coś u nich, albo albo może ty coś miałeś z łączem swoim. Ostatnio przerywasz nam przez cały podcast, więc może coś jest z twoim łączem cały czas. Ech, moje łącze czasem działa, czasem nie, ale w Need for Speed nigdy nie działał. No widzisz. E, dobra, e, słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o Need for Speed'a i w sumie to jest też ten moment, to jest właśnie ten moment, w którym będziemy kończyć. Więcej, standardowo drodzy słuchacze, wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. Poza tym, jesteśmy na Spotify'u tam też są odcinki, jesteśmy na różnych iTunesach i wszystkich aplikacjach podcastowych. Poza tym, dla leniwych YouTube, na YouTube też nas znajdziecie bezimienny podcast, wpiszcie, jesteśmy. Co, słuchajcie, Video Radio, najlepsze radio mocno metalowe, tam są nasze audycje gdzie jeszcze nas znajdziecie oczywiście Facebook Facebook bezimienny podcast, poza tym nasza grupa facebookowa zapraszamy ostatnio ktoś tam, paru osób doszło więc wchodźcie, tam piszemy jakieś głupoty, w sumie ostatnio nawet ja zacząłem pisać coraz więcej głupot, bo mam takie natchnienie i tam tam, tam też się spotykamy i sobie gadamy czy coś jeszcze czy coś jeszcze, chyba nie oczywiście możecie do nas pisać mail bezimienny podcast. bezimiennypodcastmaopadgmail.com i w sumie chyba tyle. E, tak, wiecie, gdzie jesteście? Jesteśmy, jesteśmy wszędzie. Słuchajcie, no i oczywiście, słuchajcie, to nie jest ostatni. To nie jest ostatni odcinek w tym roku. Bo my już zaplanowaliśmy sobie, że nagramy jeszcze jeden, więc. Z pełnymi brzuszkami po świętach. E, tak, tylko nie wiem, czy dostaniecie go w tym roku. Nie, dostaniecie, Dosta postaram, postaram się, żebyście go dostali w tym roku. Jest taka możliwość. Nie no, dostaniecie go w tym roku. Kurwa, nie wiem. Postaram się. Ale nie obiecuję Czekajcie, bo 30. Bo pierwszy wypad... Dostanie się go w tym roku na 100%. Ha! To już wiecie. Więc tak. Będziecie mieli jeszcze jeden odcinek w tym roku. No i co? No i chyba co? Możemy powiedzieć? Wesołych Świąt. Wesołych Świąt. Tak. No to na chwilę obecną Wesołych Świąt. Niech tak będzie. Niech tak będzie. O! Jak jest po niemiecku? Wesołych Świąt. Frohe Weihnachten no, mogłeś ja lepiej mam, tego... Że dużo cudownych tak. gier w Game pasie tudzież pod choinką. Dokładnie tak. W sumie mogłeś tego nie mówić, Michał. Ale dobra, już powiedziałem. Brzmi e, jak dobra, rozkaz więc... rozstrzelania, wiem. E, do, dokładnie. E, dobra, więc słuchajcie teraz trzymajcie się. A, zanim się trzymacie. E, kto się z wami żegna? Żegnam się ja, czyli Christian Kęnder i Rafał Radomyski. Dzięki, cześć. E, I Michał Stiller. Dziękuję, do następnego razu. Tak, do następnego razu, który powinien być w tym roku Więc do usłyszenia drodzy słuchacze Trzymajcie się wesoły Święt oh,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 All the way home I'll be warm, and the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye, but as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow.